O grzechów z tym związanych. Proszę? O grzechów tak. z tym związanych. Tak. Chętnie posłucham. O grzarstwo z tym grzechem. No dobra, no to możemy nie za wszystko co popadnie I to popadnie po I danej taka jest to prawda. Jest Włączam transmisję. swojej I o. Hmm. Hmm. Oddajemy głos. Hmm. To, to on, tak? Czy możesz mówić swobodnie, to będzie słychać. Nie? Tutaj to no, przestawię bliżej, ale no. spokojnie. Dobrze ściągnę. No, więc... E... Teraz już prosimy o ciszę. Prosimy o ciszę, się, szczyczki. Brat tutaj mówi, słuchamy wszyscy. Potem będziemy można pytać i tak dalej, dyskutować. głośno, eee, po, wyraźnie. Porozmawiamy dzisiaj, tak ciężko to określić jakoś ten temat, bo on ma kilka aspektów, ale tak ogólnie powiedzmy, o zdrowiu, co słowo mówi o zdrowiu, yy, o, o grzechach, które wiążą się, kiedy nie trzymamy się tego, co słowo mówi o temat zdrowia człowieka i jak powinniśmy też odżywiać się, ale przede wszystkim chciałem skupić się na słowie. Nie, nie będziemy wchodzić tam, że taka dieta jest lepsza od tamtej, czy tam, jakie jedzenie jest lepsze, ale skupić się na zdrowiu, na, na, na słowie i na, na pewno to nam Pewnie będzie trochę rozchodzić się z czasem nie? i pójdziemy tam w boczne tematy, ale chciałbym, żeby najpierw skupimy się na słowie, bo nie wiem, czy ktoś z Was już badał słowo pod tym względem, co słowo mówi o, o zdrowiu tak ogólnie, czy o odżywianiu. Bo ten temat ogólnie tak w sumie od nawrócenia leży na sercu, bo jeszcze przed nawróceniem tak interesowałem się zdrowiem no a potem wiadomo, że jak nawróciłem się to stwierdziłem, że te wszystkie jakieś tam tezy, diety i tak dalej, to musiałem zbadać ze słowem nieco słowo też to mówi no i jest, są wersety, które jakby mówią bezpośrednie na temat nawet ba, bardzo bezpośrednie na temat konkretnego jedzenia a są tacy, który jakby szczególnie jeżeli chodzi o grzech z tym związany to oni już tak jakby bardziej ogólnie ale jednak Zastosowanie też dotyczy tego, nie? Też, też jedzenia i odżywiania i zdrowia. Ehm, mam taki tutaj zbiór właśnie w różnych wersetów, Generalnie z Nowego Testamentu, bo w Starym Testamencie wiadomo, że to czas przed Jezusem, nie? Także to takie inne spojrzenia. Przede wszystkim mam tutaj z Nowego Testamentu. Ehm, I nie za bardzo jakbym Mam jakieś tam mniej więcej plany, jak do tego podejść, ale może, może zacznijmy, i chciałbym, żeby to też była taka dyskusja. Nie, żeby ja tam jakoś nie odprawiał, a żeby właśnie taka, taki, taka dyskusja odbyła się. To powiedzmy, zacznijmy od tego, czy jeżeli chodzi o. mówimy, no że w Biblia mówi o obżarstwie nie, i o, o przesadnym na przykład uległości czemuś, nie? Tam jest ogólnie, ale wiemy, że, jak, że możemy też ulec przeróżnym jedzeniom, czy tam praktykom żywieniowym, czy nawet już wychodząc poza, poza jedzenie też praktykom takim związanym ze zdrowym, nie? Tam, że ktoś może sobie stworzyć bożka, że będzie chodził do siłowni i będzie musiał wyglądać tam jakieś odpowiednio. To też, też można przesadzić, nie? To czy ktoś, ktoś z nas, bo to jakby przyspieszy nasz Tempo z tym wszystkim, czy ktoś z nas, wątpię, że ktoś taki jest, uważa, że, że takie grzechy jak tam obżarstwo, czy przesadne jedzenie, czy przesadne picie, czy to jest ok, nie? czy to możemy to stosować, nie? Raczej. Żaden grzech nie jest. <śmiech> jest. Grzech. Tak, ale, ale nie w jak, tym towarzystwie, to ja wiem, ja wiem, że grzech nie, ale, ale jeżeli konkretnie mówimy... No to jest też grzech. Mówimy, no to jest też grzech. Tak, i mi chodzi o to, że jeżeli konkretnie mówimy o, o na przykład... No niektórzy z nas lubimy słodkie rzeczy. Tak, i I teraz, <śmiech> i teraz jeżeli, jeżeli jest sytuacja, powiedzmy kolacja, czy, czy jakaś sytuacja w domu, czy gdzieś, jest jedzenie, które nas jakby ciągnie i nie możemy temu jedzeniu e, odmówić. Nie? Odpowiedzieć nie. Czy tam idziemy na zakupy i teraz wiemy, że ja mam kupić tam ABC, a tutaj przechodzimy obok jednego tam stanowiska pewnego i tam jest taka właśnie no, magnet taki nas ciągnie. Nie? To, czy ktoś z nas uważa, że to takie ciągnięcie i że nie możemy mówić nie, że to jest jakby wiąże się z naszą porządliwością cielesną, nie? To, to mamy chyba zgodę, nie? że, że to, to do nas pociąga i jest, jest ten werset, że unikać porządliwości cielesnych i że ciało pożąda przeciwko duchu, duchu nie? Duchowi. duchowi, nie? Mhm. Żeby nie robiliśmy to, co, to, co chcemy, nie? I, i teraz. Siostra ma pytanko. A, tak? ja, ja mam taką wątpliwość. Bo y, przecież ciało jakby reguluje.. To, co jest potrzebne nam. Jakie witaminy, jakie tam różne elementy. Więc tak. w ten sposób też nas jakby prowadzi, co mamy jeść. Jeżeli tak. nam smakuje marchewka, to... A jak to... nam smakuje hamburger codziennie? Tylko, tylko wszystko w miarę, wiadomo. Tak. Więc wydaje mi się, że jeżeli trochę nas ciągnie, to zjeść, ale bez no, obżarstwa. Tak. Tak. No właśnie tam, tam jest ten, ten niuans, nie? I, I nie wiem, czy dojdziemy do tego, bo to jakby tam trzeba wejść w szczegóły i hmm tego jedzenia, co ciągnie, nie, to my, myślę, że może dzisiaj, bo ja bym chciał, żeby tak na siłę nie pchać wszystkiego, bo to duże jest tego, nie, żeby tak na no, spokojnie, nie, zacznijmy od takich fundamentów, właśnie to, co ustaliliśmy teraz, że takie obżarstwo i takie pokusy, nie, i, i tam gdzie dojdziemy, dojdziemy, a tam jeszcze szczegóły, to można, można yy, ciągnąć dalszy, nie, Tutaj no, wie, tak. wiersz, ktoś że Wszystko nam wolno, tylko ja bym od razu zareagował, co to znaczy Wszystko nam wolno. Tak. Ale, Ale nic nie w tym nie, nie wolno. jest tak. To Wszystko nam wolno myślę, że jest znowu w ramach tego wszystkiego, co Biblia mówi, że tak. nam wolno. Nie Wszystko w absolutnym sensie. Tak? Nie wolno nam kraść, nie wolno nam kłamać, mhm. nie wolno nam cudzołożyć. Więc to Wszystko nam wolno nie oznacza Wszystko, absolutnie wszystko. Wszystko w ramach tego, co możemy robić. Ale są rzeczy nawet, które możemy robić, które mogą doprowadzić do zniewolenia. Są rzeczy, które możemy robić, tak jak możemy jeść? Możemy jeść, tak? Ale możemy jeść w sposób, który już wychodzi poza to słowo, czyli okay. właśnie łamie to słowo, tak? Czyli nie wszystko jest pożyteczne. Możesz jeść w sposób, który to to... będzie niepożyteczny. Oczekajcie, przeczytajmy, to jest 1 Koryntian 6, tak. 12, tak? Tak. Jest... Potwórzmy przy okazji o dobrze rozpoczęcia. Rozpoczęliśmy od słowa, 1 Koryntian 6:12 i tam aż do 20 ciągnie się wątek. 1 tak? Tak. Tak. Tak. Koryntian 6:12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Zatrzymajmy się na razie tutaj, ktoś powie. O. To ja się zgadzam z tym, że, że mówisz Pawle, że, że to nie znaczy, że wszystko możemy, nie? że powinniśmy robić. To taka ciekawostka, że napisane wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Więc jeżeli mówimy, że wszystko mi wolno, to co mnie Biblia mówi, że wolno, no to wtedy ja mam tutaj pewien problem, bo napisane że nie wszystko jest pożyteczne. Więc jak wszystko, co mi wolno w słowie... To wszystko małeś pożyteczny, tak. nie? no masz rację, to tak. Wtedy jest to bardziej ciekawe, właśnie żeby... te, te, dwa, te dwa wiersze, te dwa, te dwa dalsze człony jakby zawężają do tego, co Biblia mówi, że nam wolno. W tym sensie, ale tak, masz rację. Rzeczywiście samo to wyrażenie, wszystko mi wolno, no mówi jakiejś wolności, tylko wiemy, że ta wolność też jest. Jesteśmy niewolnikami Chrystusa, więc jakby ta wolność też jest, musi być jakoś tak, tam, tam by trzeba było głębiej w tym, w tym kopać i to, to już jakby wychodzi po... Może nie daleko wychodzi, ale nie skupmy się na tym, skupmy się na tym, że nie wszystko jest pożyteczne. Mhm. I, i to, to było pytanie, że nasze ciało reguluje, co chcemy jeść. Nie? Mhm. Czy tam, co potrzebujemy. Nie? I, I zgadzam się z tym, że nasze ciało to reguluje i Bóg nas tak zapanował cudownie, że czasami przechodzimy obok czego i tak jest takie pragnienie, nie, że o, ja potrzebuję tam tak, jadłem coś mięsnego i czuję się głodny, tak? to, to zjem coś mięsnego. nie? na tym powiedzieć dalej. Tak, ale, ale tak na, na, na chwilkę tylko tak odskoczę od wersetów. Powiem Wam, że ja pracowałem dla takiej, dla takiej firmy. Nazywa się Flavor Wiki. Możecie co poszukać w internecie, co robię. I to były takie technologiczne rozwiązania, czy reprogramowania dla firm takich bardzo dużych, wiecie, tam Nestle, Danone, Mars, takie duże korporacji żywieniowe, nie? I, i oni, mhm. e, oni robili takie rozwiązania dla ich wydziału takiego naukowców, e, to się nazywa po angielsku sensory scientists, czyli to takie naukowcy, co badają próbki jedzenia i jakoś ich pracują nad formulacją, żeby było bardziej smaczne, a tak naprawdę oni się śmieją, mówią, że bardziej uzależniające, albo albo taki e, tego e, polityczny, poprawny nazwy, bardziej lepiej sprzedające. No także nie wchodźmy w to, ale chodzi o to, że te firmy, wiecie, mówię takich bardzo dużych, i nawet mniejsze tam startupy były tam mniejsze, większe. Oni mają całe zespoły ludzi który jedyne ich zadanie siedzieć w laboratoriach i, i, i stworzyć jedzenie, które jest bardzo pożądane. Nie? I to jest odpowiednie słowo, pożądane. Nie? Naprawdę to, ja widziałem te opisy tam o, próbka tam numer 135, to bardziej spływa, nie kleje się pod podniebieniu, nie blokuje tam kubki taki i takie, znika po ile, bo tam konkretny kubki smakowe, nie to, że kubki smakowe, a kubek tam C, tam jakiś tam ten, nie? Naprawdę to wiecie, to, to szok, nie? I oni tylko tym zajmują się, oni miliony na to wydają, nie? I, I teraz wracając do tego, że, że nasze ciało reguluje, tak, owszem, nasze ciało reguluje, ale te firmy i tu tak żeby tego zeszliśmy, powróciliśmy do słowa, ale oni naprawdę zajmują się tym, żeby, żeby to jedzenie nam, jakby, żeby chcieliśmy to jedzenie. Nie? I teraz taki pro, prost, prosty test, co ja użyłem zawsze z tym, z tym jedzeniem. Jak zdecydować, co teraz jest niepotrzebne, a co teraz jest moja nie? No Pierwsze to, co czytaliśmy, że, że nie dam się niczemu zniewolić. Nie? Chociaż tam jest nie kontekst... Nie tak, Ale tam dalej da, da jest, że ja nie dam się niczemu zniewolić. Wszystko mi wolno, ale nie dam się niczemu zniewolić. Mhm. Jest jeszcze wcześniej w Koryntian w 3 też podobny. Pierwszy Koryntian 3, 16. Bo tam w tym szóstym, to tam jest kontekst później seksualny, takiej porządliwości, takiej cielesnej. Znaczy też cielesny, ale w trzecim, pierwszy Koryntian 3, 16, 17 jest napisane tak. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? A jeśli ktoś niszczy świątynią Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. I zaraz przejdziemy do jeszcze kilka wersetów. Ale mi chodzi o to, że jak, jak rozpoznać, nie kiedy to, co nas ciągnie, czy to jest to, co Bóg nas zaprojektował, żeby po prostu jedliśmy. Potrzebujemy tam napić się wody, czy tam jesteśmy spragnieni, czy głodni. A, a gdzie już jest taki ten inny rodzaj jedzenia, który nas kusi? No to pierwsze co, to, to taki prosty test, jak, jak patrzymy na jedzenie i teraz czujemy, że, że aż tak nie aż ciągnie, nie, aż magnet taki, nie. I, i, i nie mogę normalnie odmówić. Nie ja wiem, że ja tam powinien pójść przygotować kolację, nie, a to leży ta drożdżówka ze wczoraj i ja po prostu no, nie mogę. Ja muszę ją chrupnąć, nie? To już to jest, jest tak, tak, tak, taki znak, że coś jest nie tak. nie. Mówię to później tam przy okazji wejdziemy w szczegóły, dlaczego tak jest, ale to jest taki pierwszy sygnał. Można jeszcze sobie zrobić taki test. Jak ja położę teraz obok marchewkę, nie tam świeżą, nieważne jaką, czy ja położę obok jakiś tam kawałek mięsa, szynkę, nie? czy teraz zobaczmy, jaka różnica jest, nie? czy ta drożdżówka teraz do mnie przymawia, a, a, a ten czemu marchewka do mnie tak nie mówi, nie? Wiecie co? Czemu brokuły to do mnie tak nie mówią? Jak, jak te drożdżówki, czy te botoniki, czy tamte inne, nie? To jest jakby taki kolejny przykład, nie? No ale, ale wróćmy, wróćmy do słowa. <śmiech> e, właśnie zastanawiałem się kiedyś, jak to robiłem właśnie to badanie, co, co, co by było takim w słowie u Boga, czy jest jakiś werset, który mówi, że o, tego rodzaju widzenia, te, tego rodzaju praktyków żywieniowych to, to jest dobrze stosować, a te inny nie. No i właśnie trafiłem taki werset z pierwszego Temateusz. Ułożmy pierwszy Temateusz 4, czwarty rozdział od pierwszego do piątego. Pierwszy Timoteusza 4. Pierwszy 4 i 1 do 5. Specjalnie od początku dałem, żeby kontakt złapać. A duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych od, niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów. Mówiąc kłamstwo w obłudzie, w obłudzie mając napiętowane sumienie zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, który Bóg stworzył, aby jej przyjmowali z dziękcinieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Wszystko bowiem, stworzeń, wszystko bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękcinieniem. Uświęcony bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę, tak? Tak, przez modlitwę. Tak ehm. i, i mi, chodzi, mi chodzi tu o te, <śmiech> <śmiech> najpierw ciekawa, ciekawa, ciekawostka jest w trzeciej. zobaczmy, tak, zabraniając wstępować w związki małżeńskie, to nawet widać dzisiaj, nie? tam mówią, że tam partnerstwo jakieś takie, hybrydy ale jakieś ale takie, jak te, nie? W ale wierzących to się tyczy. E, Jeszcze raz? Chyba do? to się do wierzących ludzi tyczy, to było. nie do świata. Ale nie, to chyba jest mowa o tym, jakie o, czasy przyjdą, czas tak, tak? Zobacz. Tak, tak, zobacz nie, tak. Na początku. A, a tu otwarcie tak. mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary. Odstąpią od wiary, o, mówię, od wiary o, dając od wiary. sposób zwodniczym duchom i naukom demonów. Mm -hmm. Czyli to już będą ludzie zwiedzeni. Wiedzeni, tak. Chociaż którzy w jakiejś mierze I, mieli i, kontakt z wiarą, tak. skoro odstąpili Odstąpi to, to od wiary. Mhm. No ale to nie wchodźmy w te mhm. tematy, nie? mi chodzi o to, że trzeci jest ciekawy, bo to jest ciekawy wstęp. <śmiech> Zabraniając wstępować <w> związki małżeńskie, <śmiech> nakazując powstrzymywać się od pokarmów, który Bóg stworzył. Aby je przyjmowali z dziećnieniem, wierzący i ci, którzy poza nie Czy kojarzycie? gdzieś, gdzie ludzie mówią, żeby nie nie jeść pokarmów? No tak było, Adwentyści tak, ale idźmy szerzej. A szerzej. tak. No tak. po jednemu, bo tak, też Kasia. Ja... Króciutko. Ponad 30 lat była wegetarianką. I. na no, 34, lat, powiedzieć. I po przyjściu do zboru, to po prostu siostry ze mną siadły. do Sia. <głosy> i zaczęły mi tam klarować, że. I po prostu mówiła się na ten. Byłam jakąś co mam zrobić w tej sytuacji itd. i tak dalej, po prostu dostałam zrozumienie, że to wszystko, co Pan Bóg stworzył jest dobre i zacząłem mieć puls. No, ale tak w tego takiego po prostu tam jest... W różnych religiach hinduskich tak. i innych, tam też są te elementy wegetarianizmu, to jest powszechne. I dzisiaj w ogóle wegetarianizm i weganizm jest powszechny. Czyli to takie weganizm, wegetarianizm, tak? To tak um. mówimy ze świata, nie? ale kojarzycie może jeszcze coś? jakieś. Mówisz o kościele? czy? Nie, nie. Ogólnie. Bo, bo to, co w świecie, niektórych kościele potykają. Nie, nie mówię o tym kościołach. Mówi się, że przy kodowaniu krów to jest szkodliwe tak? dla środowiska. teraz. jest dla Nie, nie, Więc mamy jakąś obawy, prawda? A nie mi chodzi, może popowiem mi chodzi o takie tezy pewnie słyszeliście, że my nie możemy przetrawić mleko laktozy nie? albo takie tezy, że my nie możemy jeść miód że Bóg gluten, tak, że mówią, że nie możemy jeść gluten i tam nie rozważajmy, nie, nie będziemy to rozważać dzisiaj, dlaczego tak się stało, nie, ale jest fakt, że tak mówią, nie? że tam orzechy nie można jeść, że tam niektórzy mówią, że tam no, jest taki, takie praktyki. Nie? Także trendy to, są dzisiaj tak, żywieniowe trendy, tak? Który stworzył Bóg. I wtedy, właśnie jak trafiłem na ten werset, to tak jak mówisz, że napisane wszelkie, bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odczuwać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Wiadomo, że to nie chodzi, nie chodzi o to, żeby jeść kamienie, nie? bo kamienie też stworzenie Boże, chociaż wiemy, że minerały, które są w kamieniach, które są częścią kamieni, jest też w innych rzeczach, nie tam w jedzeniu, nie? Także tak, po części jemy kamienie, nie? bo jemy minerały, nie? No, i właśnie jak trafiłem na ten werset, to, to stwierdziłem, że no rzeczywiście Bóg dał nam jedzenie i ono jest dobre. I, i tak jakby dlaczego wspomniałem na te wersety? Bo, bo ten werset dla mnie obrazuje taki przykład takiego dob dobrego planu żywieniowego, nie? Co powinien jeść? No po prostu wszystko, co Bóg stworzył, i ziemniaki, i kartofle, i tam i zboże, to są i zboże. Mogą być Tak. Pera Pover M ale, ale, ale, ale jest, jest niuans pewien, Bo tu jest napisane wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego. To, to stworzenie Boże. mnie tak zastanawiałem się nad tym, co to jest? Co to jest stworzenie Boże? Nie? Czy, czy jak patrzymy na taki idźmy tam maksymalny przetworzony, właśnie to jest ciekawa nazwa? Nie, nie stworzone, a przetworzone to popatrzmy na takie totalne przetworzone jakieś tam rzeczy, nie wiem, batoniki, czy tam Was Red Bulle, nie? No, czy, czy to jest stworzenie Boże, czy to jest już właśnie, jak nazwa sugeruje, przetworzony nie? I to nie chodzi o to, że tam nie ma nic stworzonego, bo tam jest, przecież biorą te cukry skądś, nie? Biorą tam kofeina, bo to mógł wszystko stworzyć te molekuly, nie? Ale tam już jest takie właśnie to jedzenie przetworzone. I tak tylko uchylę taką, no nie rąką tajemnicą, to nie jest tajemnica, ale to jedzenie, co mówiłem wcześniej, że patrzymy na marchewkę, nas nie kusi, brokuły nas nie kuszą, pomidory nas może tak nie kuszą, ale te takie właśnie inne jedzenie, nas kusi, dlatego, że ono jest inne takie. Nie? Ono już jest nie boskie stworzenie. Ja tak to rozumiem, nie będą, tam, że tam możemy jeszcze dyskutować. Dam Wam przykład na podstawie, właśnie wspominaliśmy miód, że niektórzy mówią, że miód nie można jeść. To jest taki werset, teraz go nie mam, ale pewnie kojarzycie. Nie jedz za dużo miodu ze Starego Testamentu, bo wymiatujesz. No, no tak, bojarzycie? ale wcześniej gdzieś jest napisane, jest miód, bo jest dobry. Tak, Też jest tak. ale dalej napisane, no, że nie jest za dużo, bo no, no, tak, tak. no tak. I chodzi mi o to, że taki... Z wszystko tak, i chodzi jest. mi o to, że naturalny, naturalny, to jest taka cecha naturalnego stworzenia Boże. Bożego, że jego ciężko, nie jest niemożliwe, ale ciężej jest jego za dużo zjeść. Nie? Bo na naturalny taki z skondensowanych składnikach ma nie od, bardzo odżywcze nie I tak jak na podstawie miodu że za dużo zjesz to i go zwrócisz nie natomiast taki już taki te, przetworzony nie to tam już można Też zwrócić, z... Z tak ale tam już tam te ilości są są są już inne nie Ym modyfikowana genetycznie, więc to też nie jest tak, Jemu, a to jest tak, Jemu. tak o, to, to o, jest masz, <głos> jest. O, to jest u nas wszystko ma Dobrze, lepiej o tym nie wiedzieć. Żyjmy w nieświadomości. Dobra, na każdym upakowanie przeczytę to będę czytał na każdym No, jedni czytają, inni nie czytają. Możemy o tym porozmawiać. Ja nie. Ja wiem, o co ci chodzi. Ja też nie czytam. Ja nie czytam. To są krzyżowki różne? Owoców po prostu, nie? Ja wam powiem po tak. Ja nie czytam żadnych składników. Praktycznie żadnych. No może czasami, jak już, żeby poznać jakieś siedzenie, żeby wiedzieć, że to jem, czy nie jem, ja przeczytam, nie? Ale nie chodzę po sklepach, wiecie, tam. Nie wchodzę nawet na dostawców pomidory i, i pytam, skąd to było, czy to hodowali tak, czy siak, nie? Bo y, uważam, że można z tym też przesadzić, nie? I to też, też musimy uważać, można Tak, żeby nie zrobić tego też, no, też bożka, nie? E, bo, bo tak... E... Adam, może wszyscy się pośmujemy? Ja pokażę po kolei, żeby nie przeszkadzać. Dobra, to, to szybciutko powiem. Asia wysłała zdjęcie na bogato sushi i napisała i marchewka, i glony, i ryżyk, i rybka, i t.d. Samo zdrowie. I tu Asia przed chwilą wysłała. Sushi. Sushi. tam można już ja lambrię najszybciej złapać jakiś pasożyt. Tak. Można. No właśnie, no to Ale mówią, że w susi dlatego jedzą ten wasabi, bo on zabije tych pasożytów. No, no możliwe. <grym> tak. No, ale to wróćmy, wróćmy do słowa. Wchodź dość w, do, w do, czarodzieja. Do, tak. tak. Nie wchodź w czarodzieja. E, Bracia. E, wracając do tych e, e, składników, nie? E, ja rozumiem to tak, że, że nam Bóg dał taki system pewien, e oczyszczający, nie, tam jeśli wchodzimy w szybu, czy tak, to się nazywa, jakie tam mechanizmy działają, ale mamy zdolność, żeby swoje ciało oczyścić, nie? I nie należy tak bardzo przejmować się, o, teraz jem, tutaj, a tam było GMO, a tu był proszek, a tu hodowali tak i tak, nie? Ja rozumiem to tak, że trzeba starać się jak naj, najbliżej słowa jeść, nie? Ale żeby nie przesadzać, żeby nie zrobić z tego bożka, nie? Bo, bo, bo, wielu chrześcijan też to robi, nie. Także to tak żeby uspokoić, nie, nie chodzi o to żeby tam teraz badać źródła wszystkich, wszystkiego jedzenia i tam tak dalej, nie? Ale wró wróćmy, jeszcze, wróćmy jeszcze, do słowa. Czyli ustaliliśmy, że taki właśnie, jak nas to, coś ciągnie, tak? do pewnego rodzaju jedzenia, nie możemy mu odmówić i, i czujemy zniewoleni przez to jedzenie. To, to, to jest e, raczej rzecz e, niedobra, tak? To, to chyba wszyscy zgadzamy się? Mm. Tak. Znaczy ja bym tutaj to, wiesz, to nie jest takie proste, no mm. bo, bo ktoś... możemy się mylić w rozpoznaniu tak, naszych, tak. Y, naszych pragnień. Ja bym właśnie wrócił na chwilkę, się zatrzymał do tego, co Kasia powiedziała, tak? Y, I dobrze by było porozmawiać trochę o tym, że mm. idziesz w sklepie, zaplanowałeś kupić to, to i to, ale patrzysz na te. Na Orzeszki albo śliwki mhm. i coś twój organizm, dobrze mówię, tak? To chciałeś przekazać. Twój organizm ci mówi, o, chyba bym to zjadł sobie, tak? I teraz mamy bo jakieś... Bo nie zjadłeś, dlatego miałeś ochotę na to, co się Poczekaj, poczekaj, bo najpierw zobacz, co chcę powiedzieć. I jest jakiś sygnał od ciała, tak? I teraz wygląda na to, że jeżeli mówimy teraz o śliwkach, czy o orzeszkach, to to jest właściwy sygnał odczytany ku dobremu, tak? Ale teraz mamy inny sygnał. Widzimy milka, czekolada, piękny rysunek, tak? Spojrzeliśmy, też nam się kojarzy z, z czymś przyjemnym i też bardzo zapragnęliśmy. I teraz pytanie, czy to jest dobry sygnał, czy to jest poszlić, powinniśmy za tym pójść? Myślę, że tu trzeba znaleźć to rozróżnienie. tak? To chyba są rzeczy, które wiemy, że są po prostu szkodliwe. No, lubimy je i łatwo jest się od nich uzależnić i tu jest niebezpieczeństwo. Natomiast są rzeczy, które lubimy, ale one są zdrowe i możemy też je lubić, jak jesteśmy jakiś czas ich nie jemy, no to też chce nam się ich, tak? Albo jesteśmy właśnie głodni, no to możemy właśnie bardzo chcieć czegoś dobrego, więc tutaj ja bym też nie robił takiej zasady, że jak coś nas bardzo ciągnie, to już na pewno jest złe, tylko jeżeli wiemy, że to jest złe i nas ciągnie, wtedy ewidentnie, bo dobrze wiemy, tak? Że pewne rzeczy nam szkodzą, no, a możemy jej tak lubić, bo, bo nam smakują dobrze. Tu jest chyba problem. No właśnie a propos tej czekolady, się widzimy czekoladę przynajmniej ja tak staram się robić i ciągnie mi do tej czekolady, to się przerzuca na czekoladę na przykład 70% kakao. Można no, troszeczkę tym sterować, nie? No, mhm. I pytanie, czy to jest akurat nie zła czekolada, tak? No, Jeżeli jest ona akwar... jest gorzka, to jest mają to, Dzisiaj są jakieś tam lepsze czekolady, gdzie mają mhm. tam same naturalne rzeczy. Mhm. Nie mają jakiegoś sztucznego cukru, one oczywiście więcej kosztują ale są ogólnie zdrowe. No. Nawet tak. jeżeli A zjesz, to ci nie zaszkodzi. Ja w pewnie oczywiście ilości, tak? Jak wszystko. Tak, więc... Ja powiem... Ja powiem e, poczekajcie, ja powiem krótko, no. bo ja rozumiem, o co ci chodzi. E, jest, jest, jest, jest taka, jest tam mały niuans taki, nie? I, i to nie, nie wejdziemy w to dzisiaj, ale to przy jakby już będziemy wchodzić głębiej w te tematy. Bo, bo w Kościele Bóg daje różnych ludzi z różnymi tam wiedzą i, i informacjami, nie, i umiejętnościami, nie? I ja jakby w tym temacie, to co mówisz, nie? Że, że tak patrzymy, no, że to po prostu rzecz, którą lubimy, nie? To może być tak, że to po prostu rzecz, którą lubimy. Na przykład ja lubię tam powiedzmy te owoce morza, nie? I tam lubię był, tam, był, tam, był tam ryby, nie? Jest takie lubienie, ale jest inne lubienie, które jakby inna miłość do pewnego jedzenia, które nam się wydaje, że to o, to jest śmietana, a to są to jest kefir, a to jest tam nie wiem, sery, nie? I nam może, może wydawać się, że to jest po prostu zwykłe, tradycyjne polskie jedzenie tam yy, i wszystko jest okej, okay, nie? Tylko, że problem jest w tym, że jak pozna, pozna tą, ten przemysł, to odkrywa się, że, że to tak naprawdę nie jest zwykłe jedzenie. Nawet takie weźmy typową szmitanę, nie? Pomyślimy o ziemniaki tam z mięsem, sobie śmitanki byłem sobie tam trzydziestkę taką też nie? Bo to jest smaczne, nie? I myślimy, że to jest wszystko ok, przez szmitana, od lat była szmitana, to zawsze jedliśmy szmitany, nie? Zawsze jedliśmy masło, kiefiry, nie? Mleko świeże, nie? Tylko, że to niestety... Tylko, że wtedy już jest... mówisz o czymś, co ty wiesz bo mówisz o jakiejś wiedzy na temat tego tak. przemysłu to, i tego, że to do... już nie jest śmietana, tak. tylko to jest coś innego i tak, wtedy to jest ta różnica, tak, bo jak ktoś nie problemu... wie, ktoś myśli śmietana, to śmietana, no to nieświadomie, wiesz, bierze tą śmietanę i teraz ona go nie ciągnie jakoś szczególnie, on po prostu, tak jak mówisz, ziemniaczki ze śmietaną dobrze smakują, no i tyle, nie? Tylko, że nie, nie kiedy, o ile, o ile, o ile, nie, o ile nie, wie, nie wiemy... Nie, nie można tak przeszkadzać tutaj, bracia, nie można przeszkadzać o o ile, ale oni się buntują. O ile, o ile, o ile, o ile nie, naprawdę nie wiemy, to tak, to się zgadza. No po prostu brat nie wie, nie? Natomiast jeżeli już dochodzi taka wiedza, nie mówię teraz tej sytuacji, nie? Bo jeszcze nie wyszliśmy szczególnie. Ale jeżeli dochodzi już taka wiedza do brata, że słuchaj, masz tam pewien problem zdrowotny, nie? I ja mówię teraz sobie, ja nie jestem lekarzem, nie? Ale tam studiowałem trochę medycyny, jak tam e, studiowałem inne tematy i trochę do medycyny wiem, nie? I, i jak już dochodzi jakaś dolegliwość nie? i wiemy, że tam na przykład skórna dolegliwość, nie? czy tam yy, no różne, już nie będziemy wchodzić w szczegóły nie? I, i ktoś teraz kto, kto się trochę yy, zna temat i Cię powie wiesz, że to co jesz ono on tak naprawdę nie jest to co myślisz nie? to jest naprawdę szkodliwe I jak, i jak wtedy brat mówi, że nie, to nie jest szkodliwe, kawa jest dobra nie? trzy razy kawy w dziennie to jest dobrze, bo to tam reguluje tam nie mówię teraz niczyjemu nie się kawy, nie? Ale wiecie, jak, jak już jest wtedy, zamiast chęć wysłuchania i, i poznania, takie odchylenia, i, i tam naprawdę to jest tak bardzo sprytne zrobione, że te takie. Bardzo szkodliwe jedzenie, ono nawet one nie zabije Cię od razu. Ono ci nie, nie spowoduje krzywdy od razu. Nie zapsujecie od razu z zębów, nie, nie zapsujecie wzroku, nie zapsujecie skóry, nie, czy tam jakichś procesów wewnętrznych. To, to, to tak jest zaprojektowane, że to tak ślimaczy się nie i powoli Cię wciąga. E, tego rodzaju jedzenie cię pociąga, tamtego rodzaju jedzenie pociąga, i to naprawdę jest z różnych stron co chodzi, nie I, i dlatego jakby trzeba hmm, poznać, poznać te szczegóły. No ale to, wiecie, to nie na dziś, nie? Tylko, że zaznaczam, że jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Bo, bo wiesz... I niektórzy z nas, ja wiem, że wie, wiedzą o co, o co mi chodzi. Nie? No? Bo, bo chodzi ci o to, że jest ktoś chory, ma sukrzycę, a, ma, a, a i tak je te rzeczy, które nie powinien jeść, tak? Nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Nie, to jest jakby w dalszy, i... zaawansowany stan a, tego. To też, wiadomo. Ale to też, no, tak? No, ale nie. Mi, no, chodzi, no, mi chodzi o takie no, subtelne no, rzeczy, które nam, jest, tak jak, jest, jak jest, mówiłem, jest, wydają się, no jak mleko, jest, nie? Większość tak? no e, tak, z nas że... powiedzą, no, że... Jest, że mleko, no, no to, to, to, to da bo, bo ja mam takie, takie pytanie, bo o tym mówisz na przykład, jeżeli brat z tobą porozmawia, że śmieta jest jakaś taka zła, ale nie wiem, ty studiowałeś dietetykę, coś wiesz na ten temat, że, czy ty gdzieś coś przeczytałeś Nie. i szczerze mówiąc, jak ja bym miał każdego brata w każdym temacie tak słuchać, mhm. to ja bym nie nosił słuchawek bluetooth telefonu bym nie nosił, wiesz, odłożył wszystkie tak. metalowe rzeczy i tak. nagle wiesz, możemy dojść do takiej paranoi, nie? Mhm. I gdzie, gdzie tu to, to rozgraniczyć? Jeżeli bo... pytasz, o, czy studiowałem dietetykę, czy, no. czy medycynę, to pytasz, czy mam tytuły, czy pytasz, czy ja to studiowałem, bo tak. co, zależy, co masz na myśli studiowałem. Nie? Czy masz tytuły? Nie, nie mam tytułu. No, Dlaczego masz jedzę, którą zaczerpnąłeś? Dlatego nie masz, masz, jak masz, jakąś, jak masz jakąś wiedzę na ten temat, tak. ale no, znam ludzi, którzy też mówią, że na przykład słuchawki bluetooth źle działają na na Twój słuch. Czyli, Telefony źle działają. czy komputer źle działa, czy wi na, na Twój Mów. Mów. Mów. Czy przez to, że ja Ci to, powiem, powiem, to powiem teraz się. jako brat bratu, czy Ty mnie posłuchasz i odrzucisz e, laptopa i już nie będziesz go używał? Ja myślę, że Iwan chyba chce powiedzieć, że... Ale wiemy, o tym, co się powiedzieć że o tym, że szkodliwy... wiemy o tym. No ale i teraz, dlaczego nie. wtedy nie działasz na, na rzecz zdrowia i tego Jest nie? Działam, myślę, że... działam, działam na rzecz zdrowia, ale to możemy, ja myślę, że nie wszyscy by chcieli te szczegóły, nie? A ja nie, wiem, nie. że to jesteś świadom, ja też jestem świadom tych szczegółów, ja też jestem świadom tego, no. że to co jemy, nam pomaga być bardziej odpornymi na te działania, nie? ale to wiesz, to, to bardzo szczegółowy. Nie, nie, bo chodzi mi o to, że, że temat mnie na przykład dotyka, bo się ostatnio staram coś zrobić z masą moją nie? Mm -hmm. i wiem też na przykład, że miałem złe nawyki żywieniowe, że na przykład mm -hmm. jadłem na noc, siedziałem też... w pracy, się nie ruszałem, nic i stąd mm -hmm. było takie regularne przybieranie na wadze, nie? Mm -hmm. I jeżeli na przykład miałbym teraz nad każdym składnikiem, wiesz, tak przejść na rygorystyczną wiedzę, po prostu y, wiem, że y, konkluzja jest taka, że muszę po prostu pracować nad sobą i że wiem na przykład, że w pewnym momencie coś mnie ciągnie i muszę jednak w tym momencie opanować ciało. A nie wchodzisz w takie szczegóły, że no nie wiem, mleko jest złe, śmietana jest zła i że nie dolewam tej śmietany. Nie, mleko mleko i śmietana nie są złe. Ja, ja jem bardzo dużo śmietany i ja piję bardzo dużo mleko, o co tutaj Krzyżyk Eee, eee, chodzi, chodzi o rodzaj, nie? Chodzi o rodzaj, tak. Ale mówię, to, to jest takie, wchodzimy bardzo w szczegóły, nie? I, i możemy kiedyś w nich wejść, bo tam, też, tam też, też są wersety, które to dotyczą. Bo, na przykład, no, dajmy teraz taki werset, żeby było trochę mięsa, nie? Bo my tak gadamy. Eee, jest ten werset eee, Darek, jest, jest, jest ten werset, że waszym ojcem jest e, Diabeł, nie? czy tam szatyn? Jak tam jest, mm -hmm. Diabeł. Diabeł. I że on jest mężobójcą i, i ojcem, ojcem kłamstwa. wszystkiego kłamstwa, tak? Mm -hmm. e, I teraz, jeżeli, jeżeli jest jedzenie, które jest prezentowane nam jako zdrowe, nie? bo na przykład jest wielu takich, co tam te e, probiotyczne napoje, nie że to, to naprawi ci jelita I, i będziesz z trów normalny, będziesz latał, aż będzie zdrowy, nie? ale wiemy, że, że w tych, na przykład aktymery czy takie napoje oni, to znowu, to, wiecie, to musimy, ja muszę na chwilę wejść w szczegóły przepraszam Was, nie, ale wiemy, że ja, no, nie wiem czy Wy wiecie, ale ja wiem, że na przykład Aktymel e, probiotyczny skład Actymeru, te, te rzekome dobre bakterie, które tam są, e, oni dominują skład flory bakteryjnej w jelitach. I było tak, że ludzie, którzy używali Actymel i temu podobne napoje i, i, i produkty, to uzależniało ich jelita od tego i ich jelita nie mogli normalnie funkcjonować bez tego. Jak tylko schodzili z tego, to robiła się kałobanga, Banga, nie już tam nie wchodzą w szegóły, nie? I wiecie, to, to, jest, to jest jedzenie, które nas oszukuje. Nie? Ona nam mówi, że ty tam pokazuje, tam jelita i zdrowe jelita i myślisz, o, będę pił aktymel, czy będę ja jadł taką jogurt taki, czy tam kefir będę pił i będę zdrowy. Nie? Ale to jest, to jest oszustwo. Nie? I yy, no ja rozumiem Cię, że, że nie chodzi o to, że teraz, teraz wszędzie chodzić i o, tu będę sprawdzał, sprawdzał tego, odstawiał. I nie chodzi o to, żeby odrzucać mleko albo, albo szmietanę, bo to są normalne stworzenia. Bo przecież jak przyszli te, te no Chrystofanie jest w Stany Testamencie, jak przechodzą do, Abra do Abrahama, tak, trój, dwa anioły i jeszcze jeden i mówi, że Sara urodzi. To on im daje przecież mleczne jedzenie. Nie? To Nikt nie mówi, że tam jest kraina mlekiem i miodem prująca, nie? nikt nie mówi, że, że mleko jest źle czy tam i tak dalej, nie? tylko chodzi o rodzaj. Nie? I w to, jak mleko i te mleczne produkty w dzisiejszym czasie są produkowani, niektórzy naukowcy nawet mówią, że to jest jeszcze bardziej szkodliwe niż produkcja techelotbuli, bo tam jest naprawdę wchodzi mocna chemia i procesy takie przeróżny. Także mówię, to, to nie jest szczegół, który by może to wszystkich, chociaż nie wiem, może wszystkich to ciekawi, ale raczej no chyba nie o, o, możesz powiedzieć mleko. Mleko mieszane od tylu krów. Ono jest, nie, nie, nie że przechodzi do butelek i to kupujemy, tylko ono jest przetwarzane na mleko w proszku. A dopiero kiedy oni potrzebują do sprzedaży znowu zamieniają, więc to już jest jakiś proces, który niszczy tak naprawdę to prawdziwe mleko i to już to co jest do sprzedaży, to nie jest mleko w takim sensie jak my to rozumiemy, to nie jest naturalne mleko, ale jakbym miała dostęp, że mogę kupić mleko od krowy, no to jak najbardziej, tylko my mówimy o tym co nam sprzedają, a to jeszcze to UHT, no. To już przecież oni sami mówią, że to nie ma żadnej wartości. Czyli ja bym... co my wkładamy w ciebie? To bezwartościowe? Mhm. Ja bym się cofnął do pytania Krzyśka, mhm. czy teraz reagować Kartonów na każde... To najgorsze co może być. Co? To powiedz jeszcze raz. Na w kartonach jest najgorsze jakie może okay. być. Ja akurat jestem technolog na czas. Tylko z wykształcenia, pracowałam trochę. Później jak dzieci, no na trzy zmiany nie mogłam. Więc jak zaczęli produkować e, nawet to mleko, kiedyś e, większość z Was pamiętam, mleko w butelkach. Mm -hmm. tak, było prawdziwe mleko. Prawdziwe, to e, ze to zlewni, ma... W szklanych butelkach. W szklanych butelka. no, ma... butelkach, tak. Ja w laboratorium to mleko badałam, przywozi, przywożono ze zlebni, mm -hmm. e, dużymi kontenerami, więc jak się mieszało. Najpierw mieszałem, próbki pobierało. To było mleko ono się, y, trzeba je było szybko przerabiać, bo ono Dzisiaj się skwasiło, ono się zaraz kwasiło. Dzisiaj mleko się nie skwasi. Y, y, wiecie, co, jak, co dawali kiedyś, jak y, trochę, trochę była za wysoka kwasowość i mogło już się zważyć, no wtedy trzeba było przed, to było nadal wartościowe mleko, ale trzeba było na twarogi przerabiać. To, y, to dawało się, Sody. Sody. Sody, ale to nie była trucizna, bo soda nie jest trucizną i, te, i tą kwasowość się zatrzymywało. Tak samo produkcja jogurtów. Jejku, to, to, to, przecież to co dzisiaj się dzieje, to, to w ogóle tak jak Iwan mówi, to nie, są, to nie ma nic wspólnego z mlekiem. Kiedyś była pasteryzacja mleka. Pasteryzacja to jest tylko podgrzanie do odpowiedniej... Dzisiaj sterylizacja, jeszcze jest jakiś inny proces... Homogenizacja. E, homogenizacja to jest rozdrabnianie kuleczek tłuszczowych. Tak. Nie, to, to nie jest złe. Używają to. E, nie, A, tu, homogenizacja to jest e, rozbijanie nie, Homogenizacja, homogenizacja e, niszczy struktury e, tych tł, tłuszczów, że oni nie zbierają ta, się do góry. To jest, się do góry A, ta, to jest wizualne. Ale to, to jest tylko. No, chodzi o to, w to, to, to, to jest tylko wizualny ta, efekt, ta, natomiast w medycynie. E, nie, nie, nie, poczekaj, poczekaj. Z medycznego, nie, nie, z medycznego punktu widzenia to jest szkodliwe, bo nasze ciało nie, po, nie jest w stanie rozpoznać. Te, te, te, ten tłuszcz, bo tam ho, homogenizacja przypycha to przez fil bardzo mocnym ciśnieniem i to nagrzeło to mleko tak, że w, w, w przemyśle używają homogenizację jako, jako pasteryzację, bo to bardzo nagrzało mleko bardzo szybko i studzi. No ale to przy, przy okazji porozmawiam. To to, yes. to no, to to Adam, poczekaj. To w ogóle, no. Ad, Adam, Adam chciał coś powiedzieć. Bo to, że są pewne cenne informacje, takie jak na przykład tu Bogusia ma do powiedzenia, czy wielu z nas ma jakieś cenne informacje szczegółowe, to jest na pewno wiedza przydatna, z której możemy skorzystać. I nie znaczy teraz, że będziemy poświęcać życie na te wszystkie informacje, ale pewne rzeczy dobrze wiedzieć, tak? Że nie wiem, tam tylko króciutko, że nie jest dobrze na przykład trzymać ryżu w lodówce kilka dni, bo, bo dostanie taką pleśń, że będzie szkodliwa. To robili badania w Japonii. Ale odpowiadając na pytanie Krzyśka, czy teraz, gdy czy przychodzi do ja wiem, znam te informacje na przykład, nie? czy teraz ja mam nie kupować mleka? Nie, to ja właśnie o to chcę odpowiedzieć w kartonie. nie jest w butelce. w W Właśnie ale... chcę odpowiedzieć. A mleko jest plastikowe. No. Czekajcie, czekajcie, dajmy, dajmy Adamowi, Adamowi szansę no. odpowiedzieć. Właśnie no. chcę odpowiedzieć, no. że. Marek. Chcę odpowiedzieć, że nie chodzi o to teraz, żeby ktokolwiek Ci coś powie, to Ty masz na ślepo właśnie to zrobić, co Ci ktoś powiedział. Tylko Iwan zaczął od tego, że jeżeli coś nam szkodzi i przychodzi ktoś i nam coś mówi, to przyjrzyjmy się temu, nie odrzucajmy tak. tego, że ja, ja tego nie przyjmuję, bo, bo ktoś mi tam mówi, ktoś z zewnątrz. Tylko po prostu zatrzymajmy się nad tym, zastanówmy i zbadajmy sprawę. Albo ma rację, albo nie ma. Tak? Nie, że ślepo wszystko będę robił, albo wszystko będę odrzucał. To są dwie skrajności i myślę, że dobrze jest czasami się zatrzymać nad czymś, zadać sobie pytanie, sprawdzić i być mądrzejszym już o tą wiedzę. Tak? Co mi szkodzi, a co nie szkodzi. Ja to mogę Wam tylko powiedzieć o... Spróbujcie wylać mleko z kartonu, ono ma nie wiem, jaki procent tłuszczu, nawet bardzo wysoki i spróbować je ukwasić, ono wam się nie ukwasi, ono się najpierw zrobi gorzkie, potem wam zgnije mm. i się nigdy nie ukwasi, no i już, już masz dowód na to. Jakie to jest mleko? Z butelki świetne. Jeżeli jest świeże, ukwasi się. Yes. Tak. Tak. Tak. E, słuchajcie, wróćmy, spróbujmy jakoś wrócić do słowa, bo ja miałem tutaj mnóstwo resetów, bo kiedyś jak robiłem te rozmowy, to, to właśnie ta, ta nasza pierwsza faza, kiedy wszyscy powiedzieliśmy powiedzmy amen, nie na to, że tak ulegli, ulegliwość do tego jedzenia, co nas zniwala, to tak no jest ewidentny grzech, to tak miałem różne zdanie, nie? A widzę, że nam tak dość płynnie poszło i w sumie większość z tych wersetów, to Możemy wspominać tam niektóre z nich, ale to mówią o tym, że porządliwości ciała, to już wspominaliśmy, że nie ulegać porządliwościom, żeby nie czynić to, co chcemy. Tak próbuję jakoś zmienić no, changing gears. Jak to się mówi. Co, co jakby dalej? nie? Porozmawiają może o tym, że, że ludzie chorują, tak? Wiemy, że, że bracie, siostry chorują. I teraz, o właśnie o tym chciałem powiedzieć, że bo wiemy, że Bóg czasami daje choroby, tak, żeby nas tam powstrzymać, czy coś nam pokazać, czy może zapędziliśmy się w pracy i nie jemy odpowiednio, tak jak nawet wierzmy, niektórych braci, nie będę po imieniu, które już od jakiegoś długiego czasu są chorzy i nie mogą, i to właśnie jakby, jeżeli, jeżeli wracając, dlaczego tak mnie ciągnie, to, żeby to powiedzieć, to ja widzę, że to nas odciąga od służby. Służby sobie nawzajem, służby w kościele, nie, i często są choroby, które myślimy, że a, może to od Boga, a może to tam coś nie do końca zrobiłem, ale nie wiem co, nie. Natomiast ja, ja widzę, jak, jak patrzę na te przeróżne dolegliwości, co nam y, nas powstrzymują od tego, żeby służyć Bogu, to ja tam, ja tam widzę źródło y, tego, po części, nie mówię, że tylko, ale po części to jest związane z, z tym zdrowotnymi rzeczami, jakby z odżywianiem, nie. I teraz ja, ja chciałem o tym wszystkim mówić, bo no chyba też każdy z nas zgodzi się, że to niedobrze jest chorować, bo wtedy nie możemy służyć Bogu, Ewangeliom, dla braci i, i być na przykład nawet w niedzielę do zboru przyjść, nie? To, to każdy się zgodzi, nie? że to jest niedobrze. Natomiast jak rozpoznać, jaka choroba jest, taka powiedzmy, nazwijmy ją od Boga, nie? Czy tam jakiś, tak jak Paweł dostał z oczami, nie? już tam nie wchodźmy, dlaczego on ją dostał, nie? a jaka choroba jest dlatego, że, bo jak jest napisane, że tam na przykład przyjmują wieczerze w sposób niewłaściwy, dlatego wielu z Was są chorzy, a niektórzy zasnęli. nie? Jak teraz, bo jest ten werset, na przykład weźmy nawet to, z tą wieczerzą, nie? ale jak właśnie patrzę na te wersety, które mówią powstrzymywać się od porządliwości cielesnych, jeżeli wiemy, że te porządliwości cielesne nas też Przynoszą do tego rodzaju jedzenia, to, to chyba każdy zgodzi się z tym, że jest rodzaj jedzenia, który nam spowoduje chorobę, które nas odciągnie od Boga. Nie? Więc widzimy jakby połączenie takie, nie? że jest z jednej strony, wiemy, że to jedzenie to na pewno nie od Boga, bo Bóg nie stworzył nam takiego jedzenia, żeby byliśmy chorzy. Tak? Wiemy, że jest takie jedzenie, które nam powoduje te choroby, więc wszystko, co nie od Boga jest od, od złego. tak? Także nie wiem, czy, czy mogę takie połączenie zrobić. Jeszcze tylko króciutko, żeby no. tutaj też nie no zrobić takiej, wiecie, zbyt drastycznej tak. zmiany, tak. która nie jest prawdziwą. Mhm. To stwierdzenie, wszystko co stworzył Bóg jest dobre, też mhm. jest, nie jest absolutnym stwierdzeniem, bo Bóg stworzył wiele trucizny. Mhm. Jest wiele roślin trujących, jest wiele jagód trujących. Jest wiele rzeczy, które Bóg stworzył, ale nie są dla ludzi. Mm -hmm. One jak, są jak dobre rozważyć, dla nie? zwierząt, tak. one są mają swój cel. Bóg two, one to, są dobre, one, to, one są dobre w tym procesie mhm. życia na tej Ziemi. To jak ale... rozumiesz to, dlaczego tak wypisane? Dlaczego tak? Nie, bo myślę, że Paweł znowu pisze ogólnie, tak. że to, co Bóg stworzył, jest dobre, że te rzeczy, które jemy, są dobre. Bóg tak, tam... bo później jest mowa o jedzeniu, nie? Także tak, ja ja też tak rozumiem. że Natomiast o... nie znaczy, że wszystko to jest. Tak. Ja tego powiedziałem, że nie kamienia, nie? Bo jest no, wiele rzeczy, wracając... które Bóg stworzył i tak. które nie są dobre do jedzenia. W tym tak. sensie, tak? Żebyśmy też tak nie zrobili takiego dziwnego stwierdzenia. Tak że to, co wszystko, co Bóg stworzył jest dobre, więc marihuana jest dobra, hmm. bo, jest, bo Bóg stworzył marihuanę, tak? I mamy tak. wiele innych tego typu tak. grzybów, środków, które ludzie utwierdzą, że są dobre, bo Bóg je stworzył, tak? tak? Więc możemy pójść tutaj też za daleko. Tak. Tak. Nie wszystko, co jest, jest dla ludzi, tak? Tak. Pewne rzeczy są innym Bóg stworzył to, w innym celu, nie tak. dla ludzi. Nie, no ja, dlatego, to, ja dlatego powiedziałam na samym początku, że nie, nie chodzi o to, żeby jeść kamienie teraz, takie tam, wiecie, ziemię tak garstkami. No ten, tego raczej nie? nikt nie zrobi, ale tutaj tak. jest marihuana. Są jest, są tak. inne rzeczy, I, które... tam, I tam wtedy ja widzę, że są wersety, które właśnie mówią, że jak coś z nas nie wale, porządliwości cielesne nadpociągają, tego to trzeba bronić te dwa. Nie? Tak wszystko, co stworzył, jest dobre, ale jak ten dodatkowy werset, który mówi o tym, że nas coś ciągnie i, i porządliwości cielesne, tak, to to też tak trzeba brać razem jest, z tym jest, i mówić, jest jest A, niby mogę, ale tu napisane, że nie dam się niczemu zniewaleć czy tam inne wersety. Nie? Także ja tak biorę więcej niż tylko jeden werset, nie? Ja tylko mówiłem ten werset, że, że to jest taka jakby ogólnie taka mm, guideline, jest takie mm, guideline po polsku Przewodnic. przewodnie tak o, o rodzaju, mhm. Ale wracając do tego mojego pytania, że możemy zrobić takie połączenie, czy nie, że jest rodzaj jedzenia, który jest dla nas ewidentnie szkodliwy, który Bóg nie stworzył, który tworzy człowiek, który powoduje choroby, który odciągają nas od służby i też są choroby różne, ten, choroby psychiczne też, niektóre powodują, nie? E, czy czy, czy, czy ja dobrze rozumiemy, że, że jest takie rodzaje jedzenia, nie? I teraz, jak, jak, jak teraz rozpoznać, kiedy tam, tą chorobę, co mamy, po prostu, po prostu jesteśmy starzejemy się, a jak rozpoznać, czy, czy to nie dlatego, że starzejemy się, owszem, starzejemy się, ale to jest jakby inny powód, nie? Jak, jak to, jakby sobie z tym porodziliście, jak to rozpoznać, Czy na podstawie jakieś? To pytanie otwarte, nie? Czy... Ja myślę, że jednym ze sposobów sprawdzania, co w naszym ciele się dzieje, są badania, tak? Możesz zrobić badanie moczu, krwi, szczegółowe i masz tam różne dane. Jak czegoś masz za dużo albo za mało, no to jest to już jakieś wskazanie, tak? Że za dużo szczawianów i kamienie ci się tworzą. Albo jakieś inne, brak witaminy takiej czy śmaki, Cholesterol. Tak, no. Są rzeczy ogólnie znane jako szkodliwe, a smaczne i no to wtedy też musimy jakby tutaj uczciwie podejść do tematu, tak? tak? Cukierki, jakieś inne rzeczy, no są smaczne. Tak. I ale teraz jest, musimy się tak. zastanowić, czy to mi na zdrowie wychodzi, że ja tyle tego jem, czy że w ogóle to jem, tak? Aha. Jeżeli to powoduje no, ewidentne szkody. No i tutaj myślę, że to są takie... Jest wiele rzeczy oczywistych, bo jest wiele rzeczy takich nieoczywistych, jak hmm. mówisz, pewne procesy technologiczne. Możemy o tym nie wiedzieć. Ale myślę, że wielu ludzi je, wiedzą, że to jest szkodliwe, tak. ale to jedzą, bo to lubią. No, albo są uzależnieni od tego. I w tym momencie... Tu jest, myślę, generalnie nie wiem w jakim procencie, ale zakładam w 80%, to tu jest problem. Ludzie wiedzą, że to jest szkodliwe, tak, ale nie. oni ja będą to jeść, tak. bo to jest silniejsze Wolę sobie na insulinę Tylko, i z... Gdybyśmy w tym momencie mogli się na sekundkę zatrzymać, bo pewne rzeczy, na przykład, są dla nas złe w nadmiarze, a ta sama rzecz w mniejszej ilości tak. jest dla nas dobra. Oczywiście. I teraz jeszcze pójdźmy nawet jeszcze dalej. Weźmy tego cukierka, którego nazwiemy szkodliwym. Uh -huh. I teraz jest pytanie, y czy ten jeden cukierek przysłowiowy, zjedzony raz dziennie, czy już zaczyna się jakaś szkoda dla naszego organizmu? Tu jest potrzebna wiedza taka już głębsza, szczegółowa, tak. Tak? Tak. żebyśmy my wiedzieli, czy ten cukierek, rzeczywiście jest naszym wrogiem. Powiem Wam, dlaczego to mówię. Dlatego, że jeżeli wiesz, że coś, nazwiesz to wyraźnie, że to jest złe, że tego nie chcesz, to jest dużo łatwiej powiedzieć temu nie. Powstrzymywać się od tego, tak? Chociaż Cię wcześniej kusiło, to teraz jest dużo łatwiej powiedzieć nie. Ja nie chcę zła dla siebie, nie chcę kłopotów w przyszłości. Nie chcę być na starość niedołężny z powodu tego cukierka jednego dziennie na przykład. Tak? Czy... A mogę no, jest jest... bo ja bym chciał jeszcze podkręcić temat, bo czytałem takie badania, które mówią, że alkohol w każdej ilości jest szkodliwy. No i teraz mamy sytuację chociażby tego wina, że jak Pan Jezus zrobił wino. I czy on zrobił rzeczy, czy to było od Boga wtedy, czy, czy to było od ludzi? Czy to było szkodliwe? Każdy, każdy gram, czyli no, nikt nie powinien tego pić, bo wyjdzie mu to źle na, źle na zdrowie. Nawet y, minimalne. No to po co Pan Jezus takie coś tworzył? Myślę, że tu, nie, że, tu nie chodzi, że, że tu nie chodzi o tyle, że ten cukerek jeden, że jest szkodliwy dla mnie, czy nie jest szkodliwy, chodzi o to, żebyśmy ciało nie pozwalali z, y, nie tak, nie nadużywać nie, tych różnych rzeczy, żeby ono po prostu będzie samo się pogłębia, pogłębiać w to i będziemy dalej w to wchodzić. Pozwolimy sobie dzisiaj na kostkę czekolady i widzimy, że ona nas uzależnia i jutro chwycimy dwie, cztery, tabliczkę całą. I chodzi o to, że jeżeli widzimy, że coś nas już popycha do tego i samo to popychanie... Tak, to samo uzależnienie jest szkodliwe. Myślę, że nie to, co jemy, czy ten, ta kostka jest zła, tylko samo to uzależnienie, samo to pchanie się, tak jak to moje, jedzenie na noc. Jak przestałem jeść na noc, to już tak było, że, że leżę i już mnie coś się zsienie że nie mogę zasnąć już, nie? No i wiem, że to sam ten nabyk, obojętnie co bym zjadł, czy bym jakieś, nie wiem, marchewki, które są dobre na noc, Samo jedzenie? No. Sam a, a mogę coś powiedzieć? No wiecie, ja miałem operację na na, żyło, na znaczy na sercu, nie? Bo się i, trzy tak. bypassy trzy, trzy miałem. Wiecie, tutaj ja się patrzę z takiej z jednej strony. Dlaczego na przykład to miałem? I mi stwierdzili na przykład. To, co powiem, jest na pewno też potrzebne, bo jeśli jemy dużo mięsa, i jemy tłuste, kiełbasy, inne rzeczy, to zapycha. I to on powiedział I on powiedział, że nie? Nie. To nie, nie tłuszcz. Nie. Tylko węglowodany. Zapyta. Dokładnie. Nie, nie tylko węglowodany, bo no, robili ale... atopsję ludziom, którzy umarli na mężczyznę i tego rodzaju problemy obiegu krążowego. I odkryli, że to, co zatyka, to nie jest tłuszcz. Tam jest tłuszcz, nasy... tłusz, tylko nie jest tłuszcz zwierzęcy, nasycony. Tylko jest tuż nienasycony Raz. e, razem z wapnem. Wapno powstaje w tych miejscach, bo jest dysbalans z magnezem i on nie, nie kontroluje wapno ono odkłada się na miękkich mhm. tka, tkan, tkaninach. A ten tuż, i tam są inne rzeczy. Lekarze już teraz tego nie. Znaczy, nie, nie wszyscy, nie można powiedzieć wszyscy lekarze, mhm. ale świadomi lekarze już tego nie mówią. Bo oni już wiedzą, że to tak nie działa. Nie? No. Ja wiedziałam nawet zanim chciałaś to powiedzieć, że wiedziałam. No ale mięso, I teraz bo... mi daj na przykład taką Co mam jeść? Aby to się nie powtórzyło, tak? Ja widzę, że tam nie ma miejsca. Są na przykład ryżu też nie ma. Jest na przykład dużo warzyw. Dużo warzyw. Kurczak. Nie za dużo też, prawda? Kasza. Inne rzeczy... Śmietany tam nie mam. No, czyli jakieś medyczne zalecenia, zalecenia dla które... konkretnej osoby. No. I ja wiem, że na przykład to, co mówi, że y, czy to miejsce, czy inne rzeczy. Ja wiem, że, ja wie, że to wszystko musi być pod kontrolą. kontrolą. Ja sobie myślę też, i co mamy jeść, to najbardziej nam pokaże to Duch Święty. Wiecie, ja na przykład coś idę i chcę coś kupić i wiem, że to mnie przyciąga, to ja wiem, że to, mnie, to nie jest, no tak. to jest złe. Ale teraz przestałem jeść mięso, na przykład świni. Nie jem te inne na przykład rzeczy, które by były te na przykład z morza, bo to jest też szkodliwe i to jest Niepożyteczne dla, dla człowieka, bo to są, mają w środku, stwierdzili, że mają jakiś taki osad, który po prostu niszczy człowieka też. Ryby są bardzo dobre, to jem, ale te inne rzeczy, które mi jakoś przeszkodzić, to powiem wam szczerze, że ja podchodzę to i modlę się do Boga. Bo nic człowiekowi nie pomoże, jeśli nie przyjdziemy do Boga i będziemy się modlić, co mamy jeść. Ja się modlę o to i, i wiele rzeczy mi po prostu pokazał, że tego nie mogę jeść. Chleb no, jest tylko, dobry. Tylko zobacz, y, czasami możemy modlić się do Boga i prosić o rozwiązanie tak. i ktoś z naszych braci może przyjść i powiedzieć się coś, a, a brat może to odrzucić i dalej modlić się do Boga i prosić, żeby... Ale słuchzić. ja nie będę słuchał brata, tylko ja będę słuchał Boga, który ja się modlę. Ale Bóg Ale jeśli, ale jeśli Bóg, Bóg mu powie, to pierwnie, a później Jemu powie. Ja, Lękujesz, ja. Wiecie, nie, takie, takie sposoby przyszedł i powiedział, że tak mi pan mówi, to ja tak, tak nie, nie przyciągam to do siebie, ale pierwszy to pierw mów... Ty czujesz, że wtedy brat mówi dobrze, że... Tak. Wiesz, to, że... jeśli powie na ten temat, który naprawdę Bóg mi powiedział, to powiem moment, a jeśli powie mi, a nie jest to szczęście, to co Bóg mi powie, to nie będę przyjmował, bo wiecie, wiele rzeczy nie możemy... Nie chcę Dobra, bo... nie wchodźmy może... Bóg do ciebie mówi. Po prostu wiem, że jeśli ja się modlę o to i, i czy chcę to zjeść, to wiem, że w sumieniu i w sercu mówisz, że nie. I nie jem tego. My musimy być otwarci na Ducha Świętego. Chyba, że nie jesteś napełniony Duchem Świętym, to nie będzie słuchał. Ale zobacz, to, co powiedziałeś na samym początku, że jeżeli Duch Cię mówi, żeby tego nie jeść, to jest dokładnie to, co mówią na początku. Tak. Że jak przychodzimy i coś nas zniewala i, i mówisz, że zjedz mnie, zjedz mnie, nie? nie jedz to, zjedz to, nie? To jest to samo, co ja, ja powiedziałem. No tak, ja nie mówię ci, ja nie, nie tego nie... Jest, jest. jest jeszcze, bo to powiedziałeś mięso, nie? Że, że, że tam nie jest mięsa. Problem z mięsem jest taki, że jest mięso takie powszechnie dostępne takich z wielkich hodowli i to jest toksyczne mięso. Ale jest mięso, i jest są tak samo z rybami i nawet te owoce może. Jak oni są niechodowani w takich, wiecie, zamkniętych, gdzie tam oni. odpady ich na dole i oni to pożerają i tam są i, i trujące toksyczne rzeczy, no to wiadomo, że to będzie toksyczne. Ale jeżeli to jest stworzenie Boga, które tam pływa na zewnątrz w wolności i to, to, to, to się łowie, to jest zupełnie inny, inny rodzaj jedzenia. Tak samo jak z tym mlekiem, Jest mhm. mleko, co kupujesz w sklepie, a jest mleko, co możesz kupić od gospodarza, kupuję blisko luzina. Pani pastwi krów na, na, na zewnątrz nie ma obok, nikt nie uprawia ziemi, nie ma tych chemikali i oni jedzą sobie trawkę, tam jest różnorodna trawa normalna, wszystkie kwiaty tam kolorowe jest, nie? Także to, to nie jest to samo. Nie? To nie jest to samo. No ale mówię, to nie wchodźmy w te szczegóły. Ja chciałem wrócić do tego, co Paweł mówiłeś, że jak już, że, że wielu ludzi wie, wielu braci wie, że coś im szkodzi, czują to i widzą na sobie, jak coś zjedzą, o znowu tam nie mogę załatwić się, czy to mnie mhm. jest wysypka, czy, czy był ból brzucha, nie? To takie sygnały, nie? I tak naprawdę wielu z braci i Ja tak samo, też ja też wiem, co mi szkodzi i czasami ulegam też. Może to, co, to czemu ja ulegam, to, to byś powiedzieliście, o, co to, to, to jest wspaniałe, bracie, ja to, to mam dopiero ciastka i te, nie? E, ale każdy, każdy, bo ja ogólnie z jedzeniem mam, mam inne słabości, nie? nie mam słabości tak naprawdę z jedzeniem, aż tak jak niektórzy bracia mają, a z kolei te braci, co mają osobowości z jedzeniem, nie mają osobowości z tym, co ja mam. Nie? Każdy ma inny. Ale to, co powiedziałem, Paweł, że, że tak naprawdę wielu, wielu z braci wiedzą, że coś im szkodzi, a mimo tego dalej ulegają temu. No i chciałem te, te wersety, których wspominaliśmy, ale, ale przeczytajmy ich, żeby to tak nam e, no to tam. zrobiło wrażenie na... na, na, na, na, na bo, bo wiadomo, można powiedzieć, że jest taki werset, który mówi coś tam, ale jak jego przeczytamy, to to jednak jest pożyteczne. Myślę, nie? że to mhm. zobaczmy, Pierwszy Jana, no to właśnie czytaliśmy niedawno, nie? Tam na, na studium. Pierwszy Jana 2, 16. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Mhm. To jest jeden z tych facetów, co mówiłem, że on jest taki szeroki, bo tam jest, nawet w samych tych opisach jest wielu, nie? Ale jednak to jedzenie, które nas tak zniewala i powoduje, że chorujemy, ja bym powiedział, że ono zalicza się do niektórych z tych rzeczy. Nawet porządliwość oczu, bo jak przychodzimy i widzimy, że oj, tak myślimy, jak zjem tą, tą, tą, tą, tą chrupiący e, kurczak. E, nie, a nawet Kurczak czasami e, to, to, to będzie tak ja. czuć, nie, że fajny będzie, nie? To, to jest porządliwość oczu, ale pycha życia. Ja mówiłem, że jak zaczynałem studiować polski, to, to jadli coś smacznego i, i mówili o, ale pycha, nie? Ja tak, <laughs> <laughs> jak to pycha, nie? E, pycha, pycha życia nie jest z, z ojca, nie? Porządliwość ciała tam wcześniej jest, nie? Porządliwość ciała, porządliwość oczu. E, zobaczmy jeszcze Efezjan 2, 3. Efezjan 2, 3. Uważaj, tak. <głos> wśród nich i wy wszyscy żyli... Sorry, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, mhm. czyniąc to, co się podobało ciału i byliśmy. myślą, u nas jest myślą. Tak. myślą tak. Tak. I byliśmy z naturzy, e, dziećmi gniewu, jak i inni. Czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, czy zmysłom. Eee... No, to się nie będzie komentował, bo to w jasne, nie, że Jak chodzimy i to nas pociąga, to, to właśnie to jest to, co podoba się ciału. Nie? Te, to jedzenie. Nie, nie, nie, nie, łudź, nie łudźmy się. To jest... Jest, nie, nie jedliśmy by czegoś, z czego by nasze ciało tak powiedzmy cierpiało, nie? No bo, to, bo te rzeczy e, tak nie ciągną, nie? Pierwszy Koryntian, jeszcze Cię zobaczmy 723. I tu bym chciał trochę skomentować. Pierwszy Koryntian 7, 23. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. A, sorry, dokudziłem tutaj piszcząc na duszy. No to tak na chwilę tylko zaczynał się na tym. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Dlaczego tutaj dałem ten, ten werset? Bo to jedzenie, które nam, wracając do tego jedzenia, co nas tak kusi i powoduje choroby, to tworzą ludzi. Nie? I jak Coś nam bardzo podoba i, i, i wiecie, że to chodzi taki zwyczaj, nie? Że chodzę do sklepu, wiem, tam są te batoniki, tu są te chrupiące bułeczki, tam jest ten jogurt smaczny, tu jest to, to jest tamto. Nie już my idziemy tak, nawet nie zastanawiając się, nie? Pakujemy to, to, to, bo to sprawdzone, bo to mnie smakuje, nie? I tak naprawdę, jeżeli nie możemy wtedy później temu odmówić, to stajemy się niewolnikami ludzi. Ja wiem, że tu jest pewnie tam szerszy. Kontekst jest zupełnie, jest zupełnie inny. Tak, ale ja wiem, że, ja tak widzę, że w Biblii może być czasami inny kontekst, ale nadal zastosowanie do sytuacji jest prawdziwe, nie? Mimo tego, że kontekst jest inny, nie? I ten werset bym tak powiedział. Mimo tego, że kontekst jest, jest inny, możemy przejrzeć ten kontekst, nie? Chcesz, Paolo? Nie, no wcześniej jest 22 wiersz, kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Czyli tutaj jakby kontekst mówi, że należymy do Chrystusa czy jesteśmy niewolnikami wobec ludzi, czy jesteśmy wolni. I tak, i tak należymy do Pana. Jesteśmy Jego niewolnikami mhm. i nie wolno nam być niewolnikami ludzi. Nie? Czyli to jest mhm. pierwotny kontekst, ale tak. oczywiście to, co mówisz, teraz <coughs> można to rozwinąć. Nie? W jakim sensie jednak ludzie mogą nas podbić w niewolę w różnych sferach. Nie? Mhm. Mhm. Ja bym chciał jeszcze, mogę, werset też mhm. swój. Na, na potwierdzenie swojej teorii, że chodzi bardziej o to, uległość, to Eee, przeczytam List do Filipian, trzeci rozdział od wersetu 17. Bądźcie bracia wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała tym, czego winni się wstydzić. Czyli hmm. Tutaj właśnie Paweł mówi o tym, że brzuch jest takim Bogiem, że, że to, to czego brzuch zażąda, to yy, ciało chce wtedy spełniać jak najszybciej, zachcianki takie. Hmm. Filipian, gdzie hmm. było trzy? I następna. Czyli 19 de facto. Mhm. Mhm. Tak, ale całość. Mhm. E, jeszcze chciałbym dwa przeczytać. Jeden, e, Pierwszy list Piotra, to też czytaliśmy dawno. Pierwszy Piotra 2,11. Pierwszy Piotra 2,11. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, którzy walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród Poga życie nienagalne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoc złoczyńców, złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień widzenia. To, tak jak jeszcze powiem, no wiadomo, to, to wstrzymywali się od cielesnej porządliwości, przeciwko duszy walczą. Ale to ciekawe jest w tym dwunastym, co, co Piotr pisze. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Eee. I to ja tak myślę sobie, jak czasami bracia i, i siostry ulegają tym rzeczom nie? i chorują, bo chorować można na różne sposoby. Może mieć nadwagę, może można, yy, mieć zły stan skóry. Nie, różne sposoby można chorować. I teraz, kiedy, kiedy prowadzimy taki y, sposób yy, życia, że widać na zewnątrz, że nie jesteśmy zdrowi. No bo nie oszukujmy się, zdrowi człowiek, jak ma taką, powiedzmy, taką otyłość. No, taką już no, naprawdę, że ledwo chodzi, nie? Weźmy tak dla, dla, dla ekstrymu, nie? Dla, dla, dla przesady. No to każdy, nawet taki niewierzący, tak spojrzy na tego brata, który do niego przyjdzie i powie słuchaj bracia, ty jak nawrócisz się, ty, wiecie, życie takie powściągliwe, nie? Nie ulegaj pokusom cielesnym. To, to wiecie, że to będzie złe świadectwo, nie? Bo jak można mówić o tym, żeby nie ulegać, a sam ulegasz, nie? Eee, także to, tak tylko chciałem wspomnieć, że to też może wpływać na nasze nie tylko funkcjonowanie w zboże, nie tylko służenie Bogu, ale też służenie innym, bo te, te, to wtedy uderza w nasze świadectwo. Tak samo jak będzie uderzało, jak klniemy, nie? Czy tam nie ponujemy nad gniewem, czy wydzieramy się na dzieci, czy tam na, na żony i tak Każde takie właśnie postępowanie, które jest na zewnątrz wygląda, że no to, bo, bo ludzie czują to yy, yy, w sercu, nie? Oni może nie znają tych wersetów, nie? Oni nie rozumieją, jak to działa, ale oni czułem, jak ktoś przyjdzie taki i powie, że żyj, musimy żyć tak, albo powie, o Bóg mnie zabrał wszystkie moje porządliwości i teraz jest wspaniały, nie? Ale widać, że takie właśnie te, te problemy. No to to będzie, myślę, że wpływało na, na, te, na nasze świadectwa. Czy ten werset mówi o widzeniu? <śmiech> czy, czy o życiu to, Tak. Nie, to nie jest kontekst widzenia. Wstrzymywali się o cielesnych właśnie. Tak. Tyle, że tak jak tutaj mówimy, te cielesne porządliwości w różnych formach się manifestują. Nie tylko tak. w jakiejś niemoralności na przykład seksualnej, ale również w kwestii no, tego, co jemy, jak jemy, ile jemy. Jednym z owoców Ducha Świętego jest wstrzemięźliwość czy samokontrola. Więc na pewno jako ludzie wierzący no, powinniśmy też... Yy, w tej mierze doświadczać tego owocu ducha, że pilnujemy siebie w różnych sferach. Ile czasu spędzamy na różne rzeczy, mm. ile czasu y, śpimy, ile jemy i tak dalej. To jakby tutaj wszędzie powinniśmy być ludźmi, którzy panują nad sobą, a nie, że jakieś rzeczy y, zaczynają nami rządzić. Tak? Mm. Telewizor, nie wiem, jedzenie. Padanie. Jedzenie czy, czy, czy rozrywka, kuleńki. czy cokolwiek innego. Nie? Więc tutaj jakby myślę, że tutaj te, te stwierdzenia o, tak, tak, tak. cielesne porządliwości są właśnie szerokimi stwierdzeniami, które obejmują wszelkie sfery naszego życia, które wynikają z pragnień ciała. I jedną z nich jest to, o czym dzisiaj mówimy, czyli właśnie pragnienia, zaspokajania naszych no właśnie rządz, które w jakiejś mierze są normalne, ale wiemy, jak łatwo jest przekroczyć te granice i, i, i zaspokajać je w sposób, który nie będą chwalić Boga. Ale chcę, chcę, chcę, chcę, chcę dodać, że, żeby nikt z braci, którzy słuchają, czy tutaj obecni, żeby nie poczuliście, że tutaj o, Iwan powiedział, że on z tym nie ma problemu, a ja mam i jestem w gorszy, nie? Bo na pewno ktoś ma... W, w czymś innym zupełnie stoi normalnie jak, jak dąb, nie? a ja upadam w tym. nie Także to, to nie chodzi o to, że ja tam jestem lepszy od kogoś czy, czy tak dalej. Nie? Każdy z nas w czymś upada i jest słaby. Nie? także żeby, żeby nie poczuliście, że ja że tam kogoś tam potępiam. Broń Boże. Nie? E, no. ale, ale tak jak to mówiłem, że, że są... Że są e, bo, bo, bo ktoś może na zewnątrz wyglądać naprawdę tip-top, tam chodzi tutaj obok nie? i jest wysportowany i może nawet będzie wierzący, nie? Ale są inne rzeczy, które tam będzie mówił, czy będzie zachowywał się i to będzie <N -2> totalne no, masakryczne świadectwo, nie? Um, I jeszcze chciałem przeczytać Rzymian 13-14. Już można zmniejszyć trochę to klimat. Już tak się chodzi. Rzymian, Rzymian 13, 14. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać, zaspokajać porządliwości. Znowu to samo, to porządliwości. Także to, to, co powiedziałeś, Paweł, wracając do tego, że, że niektórzy z braci... Bo, bo ja na przykład, ja też wiem, że jem niektóre rzeczy, które nie powinien jeść. Może nie powinien jeść, ale nie powinien jeść w ten moment. Bo na przykład na przykład wczoraj leży w lodówce arbuz, godzina już... Pamiętam, czy to było dziesiąte, czy jakoś nie tak, nie? <laughs> no to może ktoś powie, a to Arbus jest naturalny, Bóg stworzył, nie? No ale leżą, i, i tak wiecie, zawsze, zawsze szatan znajdzie jakieś uzasadnienie, nie? że no zjedz, bo kupiłeś, bo szkoda, bo te pieniędzy dał Cię Bóg. tam Tak mi aż nie uzasadniał. nie? Jakby tam sobie myślałem, jakoś to byłby tam coś uzasadnienia mm -hmm. znalazł, nie? No i leży, psuje się, nie? Dzieci nie jedzą. No bo, bo teraz jak? staną, staną rano, to czas jeść śniadanie. Później coś dzieje, nie mają czasu zjeść. Idą spać, nie mogą zjeść, bo łóżko zaleją, nie zasikają. Jak już stają, to czas jeść i później już późno, to się spanie, nie? Także wiecie, stoi ten arbuz, psuje się, nie? No ja tak mówię. Tysiące argumentów. Nie, ale tak naprawdę nie miałem żadnego. Ale ja tak mówię, że czasami tak szatan takie argumenty podsuwa, nie? Ja po prostu go zjadłem, nie? Bo tak chciałem mi się pić tak naprawdę po kolacji, nie? No i tak mówię, a, go wypić, może arbus. I ja wiem, że nie powinienem byłem jeść tego, arbu tego arbuza, nie? I temu ulegam, nie? Ale to, wiecie, to... Y i to też, ja wiem, że to jest szkodliwe. Lepiej było, żeby tego arbuza nie jadłem. Nie to, że jadłem cały, nie tam było tam trochę nie jest jedna trzecia, nie? Ale, ale też są, jakby, bo to są stopnie, nie? Jakbym na przykład wieczorem, zamiast pójść spać, bym zjadł jakieś drożdżówki, albo jeszcze gorzej, jakiegoś jakbyś byś Red Bulla i siedziałbym do drugiej w nocy i na internecie tam e, w, zamiast iść spać, no wiecie, różne scenariusze, nie? To to już jest jakby inny stopień, Nie? E, no, także po prostu... Ale czułeś, ja? że nie masz jeść tego armiuza, tak? No tak, czułem, że... Coś mu mówiło, więc coś mu mówiło, nie No i tak. wybrało a, to drugie. No dobra. A, a może a, to, a może twój organizm potrzebuje? Mówiłeś przed chwilą, że chciałeś wody się napić. No, no tak, właśnie. Chciało, chciało mi się pić, ale, ale mogę wypić wodę. To byłoby lepiej, jakbym wody Ja wierzę, wody. że y, jeśli wejdziemy w taką skrajność, to powiem Ci szczerze, że będziemy większe mieć głowy niż dynia. Nie, bo, to nie, bo to nie jest pewna skrajność, bo ja, ja mogę ci... wypić wodę. Ja mogę wypić wodę. Ja tak powiem ci. Że... Było, żeby... ja, ja powiem ci, że ja w każdy film mogę sobie odmówić, wiesz, ja taki jestem. Ale co Odmówić Odmówisz wszystko jakieś dzień, który będzie mi przeszkadzało. I ja sobie I organizuję... Zawsze odmawiasz. Powiem Ci szczerze, że tak. Ja po prostu schudłem, proszę Ciebie ponad 10 kg. A, bo Ty mówisz, takie taki jedzeniowy. Tak, wszystko co jest, ja wszystko lubiam. No, ale inne właściwie nie zawsze Nie, Nie, nie, nie. To co jest, ja, ja biorę się do, do siebie, mówię, to co grzeszne, wołam do Boga. Powiem Ci szczerze, wołam do Boga. Dlatego, że gdybym gdybym czas dał na takie, wiesz, czy ja mogę, czy nie mogę, szkoda czasu, ja wolę iść na kolana i modlić się do Pana. Ja taki jestem. Wiesz, wszystko, co stworzył Bóg, to jest błogosławione i teraz od ciebie zależy, ile zjesz i co zjesz. Ale to było za późno, bo 22 godzina. Ale to może lepiej by było, musi być. Ja nie, nie, nie. A bo to ja jest powiem, woda. Ja ci powiem, lepiej by było, lepiej by było, by było jakby grafie. ten arbus pokroiłem, poczyszczyłem dla dzieci, żeby żona nie musiała go kroić w ciągu dnia, bo ma tyle do zrobienia i by sobie go chrupnęli po śniadaniu. To było lepiej, a ja go zjadę. Oni tak nie jedzą, tego arbuzu. Arbuz ma w sobie cukier i zjedzony na noc odłoży Ci się w nocy jako tłuszcz. To nie jest woda, tylko do picia, ale tam było coś więcej. Dlatego mówi, że mógłby wody się napić. A może by było potrzebny ten cukier? Zaskąd? Dobra, i Edwana. Ja tego cukru na noc też nie. Takim problemem. Chodzi o to, żeby nie popadać w coraz ni niższe, niższe stopnie. Dzisiaj arbus, jutro coś innego. Zjadłem arbusa, to zjem kanapeczkę, a zjem kanapeczkę to kostkę czekolady. już no. Ja wiem, że jest temat bardzo dobry, nie? Ja wierzę, że... Ale ale wierzę, że... Znaczy myślę, że Iwan nie mówi o skrajnościach on nie, nie, nie. podaje swój nie. przykład w którym dla niego w jest, tym momencie tak? było to jakimś Pieszousta. wyzwanie Pieszousta, i on to odebrał ja, to dla siebie, było, że... on nie bo mówi teraz, że nie jedzcie nikt z was za tak wieczorem, bo tak. zgrzeszycie <ślech> nie o to chodzi ale chodzi o prze... zilustrowanie tego właśnie z czym różni z nas się zmagają z tak. różnymi rzeczami dla jednego to będzie arbus i dla niego to już będzie wyzwanie, to nie jest jakaś skrajność. Mi się też wydaje, że to jest ok. Ja pamiętam kiedyś, byłem bardzo głodny, zjadłem śniadanie, chodziłem długo po mieście, jako młody chłopak jeszcze i coś mi się chciało zjeść. I no, arbuzy akurat nie były. I, i, i zjadłem tego arbuza i się rozchorowałem. Po prostu mi zaszkodził ten arbuz. Mm. Był tak słodki w tamtym mm. momencie, i to nie to, że arbuz jest zły i tego, po prostu nie w złym zły. momencie zjadłem nie to, co trzeba, bo był tani, nie miałem za dużo kasy, więc kupiłem to, co było tanie i się objadłem tym arbuzem do tego stopnia, że mi zaszkodził. Po prostu mm, przez, mm. potem przez par lat nie jadłem arbuzem. Miałem obrzydzenie, bo tak, mnie, tak się źle poczułem, strasznie się źle poczułem, nie? Więc jakby. Tutaj możemy mieć różne doświadczenia z różnymi rzeczami i dla jednego zjedzenia czegoś nie będzie problemem, a dla kogoś drugiego już będzie, bo, bo jest w innym stanie, tak. Jeżeli ktoś ma nadwagę znaczącą, to, to musi powinni... bardziej się pilnować jak niż ten, który ma niedowagę, czy ma, jak ma dobrą wagę, tak? Takiemu jest łatwiej to wyregulować. Ktoś, kto ma dobrą wagę, generalnie dobrze je, jak co od czasu do czasu coś zje, jemu nie zaszkodzi. A dla tamtego, kto już ma nadwagę, to już będzie problem, to już może być grzech. Więc Ale tutaj tam, tam ca... być ostrożni. Ale uszczególnić, bo ten, który nie ma nadwagę, jak od czasu do czasu coś zje, to mu nie zaszkodzi może wizualny, tak. że on nie będzie miał nadwagi. Natomiast mm -hmm. to nie oznacza koniecznie, tak. że mu nie zaszkodzi tak. w na inny sposób, nie? No, no, bo tak. zaszkodzić Skazań może różne sobie. Tak, do, do której będziemy? Bo jest. Jeszcze usta? pół godziny. Jeszcze pół godziny, Aha. Pół godziny. To tak chciałbym się powrócić do może jak walczyć, nie? Bo jak niektórzy z nas właśnie mają takie większe słabości w tym temacie, to jak, e, może powiedzcie, e, jak macie, czy, czy, czy może jak macie jakieś porady, jak z tym walczyć? Nie? Co, jakby, jaką procedurę? Czy może ja powiem jak ja Powiedz widzę? To. Możesz ty powiedzieć, możemy powiedzieć, jak my sobie no to ja, ja powiem, Ja powiem krótko, że e, ogólnie z, z pokusami ja mam taki pogląd, że są u każdego z nas, powiedzmy tam co najmniej dwie, trzy słabości, które czasami Bóg zabiera po prostu, tak? Zabiera nasze słabości przy nawróceniu, mm -hmm. przy nowym Narodzeniu, ale nikomu nie zabiera wszystko, tak? Czasami też zabiera wszystko, co miał, a przychodzą nowe, tak? Ktoś nie miał problemu z językiem, miał problem z nadwagą, zabrał nadwagę, zabrał tam jakiś inny. Seksualnej porządliwości, a teraz ma problem z językiem i klnie. Nie. Albo obmawia, tak. albo. Narzeka, albo obmawia, Tak. Albo plotkuje. I, tak. I, chodzi, I chodzi o to, że teraz każdy z nas będzie miał te takie myślę, że co najmniej dwie słabości, może powiedzieć. Nie? Że, o ja teraz w tym życiu chrześcijańskim czy mam 20 lat, czy 5 lat, czy 20 miesięcy, ja teraz mam to. Nie? I, I ja uważam, że jak wstajemy rano, a nawet jak idziemy spać, bo czy śpiemy, czy czuwamy, to, to trzeba jak tam było dalej? Um, czyjemy, gien... czy niejemy, czy cokolwiek czynimy, wszystko no, czyjmy no. na Bożą chwałę. Tak. To nawet jak idziemy spać, chodzi mi o to, że zawsze jest dobrze modlić się profilaktycznie, a nie jak już nadchodzi pokusa. To jakoś tak nie wiem, od kogo to słyszałem, czy po prostu nie, to przyszło tak pomysł do głowy, ale to pewnie większość z nas wiemy, że nie należy modlić się jak już jest, jesteś już krok od, od upadku, ale módmy się zapobiegawczo. I to nie oznacza, że, że nam Bóg zawsze to od, odbierze w tym dniu, nie? bo czasami Bóg nam daje próby, żeby zwyciężyliśmy, żeby Jemu wtedy była chwała. nie? Ale dobrze myślę, że tak jak wiemy, że mam problem z pewnym rodzajem jedzenia, idę teraz do sklepu, to nie módl się jak już w sklepie się już tak ciągnie, że zaraz coś cięśniesz, tylko pomóc się wcześniej. nie? Już nie wspomniano to, że nic yy, yy, głodny do sklepu, ale to takie, to, to jest takie Dobra praktyczne rada. rady, nie? Dobra rada jest. Ale jeżeli chodzi o radę duchowy, to, to ja uważam, tak to rozumiem, że, że dobrze jest modlić się zapobiegawczo, żeby nie czekać, że już jesteśmy w blisko opadku. Druga rzecz taka, że dobrze jest, żeby nie walczyć samemu, bo jak wiemy, że z czym zmagamy się, to dobrze znaleźć co najmniej jedną osobę, a lepiej dwie i lepiej, żeby te dwie widzieli o tej jednej, czyli wszyscy widzieli o, o, o, o sobie. To może być osoba, która też z tym zmaga się, to może być osoba, która z tym właśnie nie zmaga się, jest, jest mocna, a ona może będzie się z porządnościami cielesnymi jakimiś innymi, nie? To żeby nie walczyć samemu, to myślę, że jest bardzo ważne. A ja w ogóle jestem zdania, bo ostatnio właśnie rozmawialiśmy tam na, na tym czacie grupowym na, na Whatsappie. Ja w ogóle jestem zdania, żeby to nie jest przymus, nie, że tam teraz każdy ma tam stać po ściany i powiedzieć, że ja mam te dwa i proszę nie pilnować, tam sprawdzać moje telefony, czy tam coś takiego, czy patrzeć, gdzie ja patrzę, nie? Ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby powiedzmy tam w gronie, powiedzmy męskim, żeby każdy z mężczyzn, który jest no, jak to jest to proterskie na przykład spotkanie, nie? żebyśmy widzieliśmy, nie chodzi o to o szczegóły, nie, ale żeby widzieliśmy chociaż z czym zmagamy się, nie? żeby. Yy, I nie chodzi o to, żeby tam co, co, codziennie, czy co, co niedzielę spowiadać. się, nie. Krzychu, proszę teraz przyjść, idziemy na stronę, dałem opowiadać, jak Cię poszedł tydzień, co jak było wtorek, środa i tak dalej, nie? Ale żeby. żeby bo, bo, bo wtedy nie wiesz, przychodzisz na niedzielne spotkanie, czy na proterskie, czy na przestrzane szestrza, i wtedy nie wiesz, która się cię spyta, jak cię idzie z twoim, z twoim porządliwością, jak cię idzie z, z, tam, z polipinowaniem języka i tak dalej. nie? To jest dobrze, żeby bracia o tym widzieli, bo, bo to jest nawzajem takie zabezpieczenie. nie? I pewnie, pewnie cię nie będą pytać zawsze, ale ktoś może cię spytać i wtedy jak przychodzi grzech, to już, już to dodatkowa taka zachęta, żeby nie grzeszyć, bo a, przyjdę, przyjdę w niedzielę i mnie może ktoś spyta, jak nie idzie, nie? I co, będę kłamał, bratu czy siostrze? Nie będę kłamał, nie? No musiał przyznać się. I wtedy to jest taka zachęta, żeby nie grzeszyć, nie? To jest tak trochę taki, Okrola. można powiedzieć. Nie oszukańcze, bo nie oszukujemy, nie? Ale to jest taki. To, to, to jest dobre zabezpieczenie, moim zdaniem. No, nie, nie, nie na zimę, no jakaś taka tak. pomoc. No, no. Myślę, że w, w dobrym. Znaczy nie, to źle. W normalnym zborze, gdzie są relacje, no to.. to... Jak najbardziej jest pożądane i dobre no. tak, To czapy. wtedy się może jeden brat od drugiego czy siostra modlić nie? i nie pomóc no. mu w tym, to jest bardzo ważne. Tak. tak. No. I, I dobrze jest, ja ogólnie jestem tak, nie jestem zwolennikiem tych czatów, nie, bo nie mają swoją funkcję, ale bardzo łatwo. Mówię o tych takich WhatsAppach grupowych, nie? Czy tam mailowych i tak dalej, tam bardzo łatwo przyjść do takiego, że wiecie, gubią się emocje, tam nie ma, to suchy tekst. I można wyciągnąć z kontekstu, można nie zrozumieć, źle zrozumieć brata, nie? Także tam trzeba uważać, ale do czego się przydałem, przydałem bardzo. To stosowaliśmy w tam poprzednich wspólnotach, że jak jest jakaś potrzeba, to tam szybko napiszemy, że potrzebują modlitwy. Tam kusi mnie, nie? I też nie muszą być szczegóły, że tam poszedłem, tu widziałem to, mnie tylko się taka bułeczka czy tam taka kobieta chodziła, i tak dalej, nie? Ale chodzi o to, żeby tam gdzieś można było szybko napisać i jak jest grono 20 braci, to na pewno ktoś tam pomodli się, nie? Natomiast jak nie mamy takiego, no to, to co będziemy, ja teraz w pracy siedzę, muszę wyklepać Adama, czy tam krzyżka, i Krzychu, jesteś, może rozmawiać, nie? To kupa czasu zajmuje, nie? Także te komunikatory moim zdaniem są dobre, ale tam trzeba uważać, żeby nie przesadzać się gdzieś tam w jakieś tam tematy. Także to, jeszcze raz, to profilaktyczna modlitwa, nie, nie toczyć bój samemu i to, co mówiłem wtedy, jak, jak mówiłem na, na bożeństwie, chociaż ostatnio rozmawialiśmy i, i Paweł mówił, że tam trochę inny kontekst, ale to jest taki sam przypadek, jak z tymi wersetami, co mówiliśmy, tym wszystko, całe stworzenie jest dobre. Jest taki werset, to jest 1 Koryntian, zobaczmy, 2 e, Koryntian 10, od 4 do 6. 2 Koryntian 10, 4 do 6. I tu znów, to tak samo jak w tym, gdzie to było, w tym Mateuszu, tak? tak, pierwszy temat, to czytaliśmy, że wszystko, całe stworzenie jest dobre. Tu też jest kontekst inny, tam szerszy, nie? Ale czytam od czwartego. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i mamy odzburzenia twierdzy warownych, obalamy rozumowanie i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi, gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite. I to posłuszeństwo jest szersze, nie? Wiadomo, że wszelka myśl, to, to jaka to jest myśl, ale jeżeli wziąć przykład, nie? że jak mamy taką myśl, że nawet już odchodzimy od tych porządliwości tak, takich jedzeniowych, nie? Jakaś teraz myśl, że idzie kobieta i ja tak sobie myślę, patrzeć, nie patrzeć, patrzeć, nie patrzeć. I to taka myśl, że no popatrz, bo, bo, bo żeby być tam, nie wiem, jakieś tam tłumaczenie, nie? To to jest myśl, która powstaje, bo Bóg nam nakazał nie patrzeć, nie? Jak, jak wiemy, że tam idzie coś niegodziwego, to nie patrzmy. Tak samo z jedzeniem. Jak wiemy, że to nas już nieraz nie walało, że nieraz już jedliśmy tego za dużo i czuliśmy potem źle i chorowaliśmy, no to e, chodzi mi o to, że jak powstaje taka myśl, żeby nie walczyć tylko z tym jedzeniem, żeby tam jego unikać, zjeść przed tym, jak idziemy do sklepu, ale żeby też z tą myślą walczyć, nie? Że jak przychodzi taka myśl, żeby coś niedobrego zjeść, żeby patrzeć tam, gdzie nie trzeba, żeby krzyczeć na, na, na żonę, na dzieci, na, tam, na, na, na kogokolwiek, nie? Jakaś taka myśl, żeby, żeby tą myśl zniewalać. Ja daję przykład tych wersetów, są inne wersety, które też podobne rzeczy mówią, nie? Jako taka praktyka, ale chodzi mi o to, że ja mówiłem o tym, że, że ten werset, e, bo, bo słowo jest wieczem. Nie? E, I tak jak ktoś tutaj mówi, że walka nasza nie jest cielesna, e, tylko jest duchowa. I jeżeli słowo jest wieczem, które którym mamy walczyć, no to jak, jak mamy walczyć wersetami? Nie? Można modlić się, też taki inny przykład, że można modlić się i w, i w tych wersetach, jak już przychodzi pokusa, to modlić się w jakichś tam wersetach, które mamy, znamy. Nie? Ale jak tak, się z walczyć? No właśnie, jak, powiedzmy, powiedzcie, jak wy rozumiecie te wersety na rozmywanie wszelką wniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa. Jak to? No właśnie, jak to zrobić? No, jak, jak zrobić, jak zniewalać wszelką Bo myśl? No, czy się człowiek niezwyczajny. Nie, no ja mówię o, o nieczylesnej. Ale nie, ja, ja, ja mówię, mówię, mówię, wszelka, ty powiedziałeś, to, to są moce ciemności. Z ciałem nie walczysz. Jakimś takim normalnym. ty walczysz z szatanem, który ma moc. I teraz jak możesz no, go zwalczyć? Powiedz mi, jak, jak to zrobić Nie, nie, nie. Eee, no, jak, jest jak jest walka z szatanem, to jest walka z szatanem. Ale jak jest walka z ciałem, to jest walka z ciałem. I... Ale tutaj jak pisze? Jak to przeczytałeś? No to, to z kim walczysz? Tam powiedziała, że z kim walczysz Woreń naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i mamy odburzenie twierdzy warownych, obalamy rozumowanie i wszelką wyniosłość, które powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa sobie. Mi chodzi tylko o, ten, o tę nocówkę. No, znaczy cały ten fragment jest... mówi, ta, cały ten fragment mówi o walce z błędnym Nauczanie. nauczaniem, błędnym myśleniem, błędnymi przekonaniami, mhm. czyli tymi wszystkimi właśnie diabelskimi formami zwodzenia. Wszelkie warownie tutaj jakieś w myśleniu, rozumiem, że jest to po prostu jakieś ugruntowane, błędne poglądy, ugruntowane jakieś błędne postrzeganie rzeczy, i Paweł tutaj w kontekście mówi, że jak przybędzie do Koryntian, to będzie właśnie, wykaże im te rzeczy, w których oni błądzą, w których oni są zarozumiali, pyszni i że będzie karcił ich wszelkie nieposłuszeństwo prawdzie. Czyli tutaj nie mam mowy o walki z szatanem. Znaczy oczywiście szatan za tym wszystkim stoi. Wszelka myśl, która nie jest od szatana. Znaczy niekoniecznie. Jest też wiele no. myśli z naszego własnego cielesnego myślenia. Oczywiście tam gdzieś szatan w tle jest. Nie, to nie to, bo, bo jakby on jest od samego początku zwodzicielem, kłamcą, tak. więc tutaj nie, nie... Ale jakby w cały tutaj najbliższy kontekst jest walką z naszym... Umysłem? Błędnym myśleniem. Z naszym właśnie sposobem myślenia i cielesnym sposobem życia, który wynika z tego błędnego myślenia. Więc tutaj Paweł mówi o konfrontacji koryntian. Uh -huh. On mówi, że on ich skonfrontuje. Uh -huh. Że on przychodzi, żeby ich skarcić, ich napomnieć, ich wezwać do pełnego posłuszeństwa. Więc to jakby cały czas się wiąże z tym, że albo sprzeciwiamy się diabłu, uh -huh. Kontekście, że nie słuchamy diabła, nie, nie myślimy jak myśli ten świat, nie przyjmujemy wzorców postępowania tego świata, tylko właśnie przez Słowo Boże, Boże. przemieniamy nasze myślenie, żeby myśleć, jak Bóg chce, żebyśmy myśleli mm. i w konsekwencji postępowali. Mm. Jak Bóg chce, żebyśmy postępowali. Chciałeś coś powiedzieć? Ja chciałem coś powiedzieć na. Na temat sposobów, ale już dla kogoś na przykład, który jest w jakimś się nałogu. To się mm -hmm. pytaje, czy mamy jakieś sposoby. Ja to nazwałem też sposobą małych, to małych kroków, albo sposobą sposob takiego ograniczonego czasu, mm -hmm. że mamy osoby, która na przykład pali papierosy. I chodzi o to, żeby sobie zniewalać właśnie te myśli, że Samemu siebie ograniczyć, jeżeli ktoś już pali tą paczkę, nie, żeby wtedy na przykład dał sobie albo jakiś okres czasu, na przykład te 3 miesiące, i samemu sobie wyznaczał te, dobra, przez 3 miesiące możesz teraz te papierosy palić, ale po trzech miesiącach zrywasz to albo ograniczasz już do pół paczki i wtedy małymi kroczkami schodzisz właśnie z, z takich nałogów. Ty mówisz o 10 cykluciach? Tak, nawet też. Bracie, to bóg, ma być natychmiastowe tak, wyrzucenie. Bóg nam, bóg nam <laughs> bracie, to natychmiast. jest... Nie nie dasz rękę ręki diabłu i będziesz powiedział, diable, poczekaj się trzy miesiące, ja sobie popalę. No to z to no ludźmi, które mają te, takie problemy. To ja Ci Wiemy, powiem. To... Ja, ja miałem takie właśnie no. niedawno. Posłuchaj. On są poprosi... ludzie, którzy potrafią od razu i są niewierzący. Tak. Też od razu Wie, ale jeden niewierzący mówi tak. Będziesz się modlił za mną i ja palę papierosy, Paweł powiedział, nie? A ja mówię, a jak to chcesz zrobić? On mówi, no będziesz się modlił, że mnie palił. Ja nie, ja się nie będę za tobą modlił, żebyś ty nie palił. Nie, Jeśli nie, pali, chcesz... nie, nie, nie, nie, nie. nie no ma tam mniej. Tak. Jeśli chcesz, żeby ktoś się modlił, aby Kościół modlił się, to musisz te papierosy wziąć, wyrzucić z kieszeni i wtedy proś o modlitwę. Albo sam się modli. Jak można się modlić człowieka, który on ma w kieszeni papierosy, a ja się będę modlił, a on nadal będzie palił. Nie może taki coś być. Grzech jest grzechem. Jeśli ty pijesz kieliszek, ty moja ja go dzisiaj kieliszek wypiję. I to w drugi y, zaczniesz pić. Grzech to jest grzech. Natychmiastowy powinien wierzący wyrzucić to. Papierosy? Może nie jest taki y, dymek, ale to, y, to właśnie na tym gra polega, że czy ty masz na tyle, na tyle, Miłości, szacunku do Jezusa, że ten papieros nie jest wart Jezusa. Jeśli chcesz mieć społeczność z Bogiem, to weź te papierosze wyrzuć i teraz się móc. Jeśli pokusa wtedy przychodzi, to ty mówisz, ja nie mam rąk do palenia i oddaję Bogu. Wódka, jeśli ktoś mówi, no ja, no kilka razy ten pójdę, ja piję piwo, no, no i, i, i, i nie mogę, no po... No to jest ja do iść do kościoła, tam jest Paweł, są bracia i będą się modlić. Ale ty musisz pierwszy rzucić to, żebyś ty nie wziął, żebyś ty nie miał w torby, bo ty chodzili w miał w torbę. I mówię mój się. Ja mówię, co ty, bracie? No tak nie można.. Nie. Papierosy... To chyba nie był twój brat, ale tak myślę, że pewne, pewne rzeczy w ogóle mówisz o.. o... Patrzmy praktycznie, mm -hmm. patrzmy yy, realnie, że nie wszystko udaje się tak, jak chciałoby się, żeby się udawało. Tak? Są bracia, siostry w, w kościele, którzy zmagają się z czymś, na różne sposoby próbują, ale jednak przegrywają. Weźmy chociażby z tymi papierosami. Tak? Mm -hmm. Nasze, w naszej społeczności jest siostra, która przez jakiś czas miała z tym problem, walczyła z tym, tak? Uznawała to jako złe, ale jednak przebywała w tym boju. Dzięki Bogu teraz jest świadectwo, że Pan mu pomógł, uwolnił. Wiadomo, dzięki Bogu ona też z tym walczyła. Także nie bądźmy tacy zbyt szybcy w, tutaj, wiesz, w ustawieniu wszystkich zasad, jak to musi być, bo. Dobrze by było, żeby tak się działo, jak powiedziałeś, tak? Ja ona tak zrobiła. Okej, okay, no to masz fajny przykład, ale są różne historie, o których teraz Ci mówię, tak? Najpierw mówić, powinno być, a nie musi być. Powinno, hmm. być, powinno być, tak, być, albo, albo tak naprawdę... jest prawdy, możliwość ale weźmy, Bogu. weźmy, weźmy, no, weźmy żaden, tutaj taki... nie mamy weźmy... kogoś, który ma takie słabość? Weźmy taki przykład... Ja siost... Przepraszam, okay, sorry. miałam siostrę i brata. Oboje palili. Mordliłam się o nich. Brat rzeczywiście siedział na taksi, palił. Mówię, a po co ja to palę? Wy to będzie mój ostatni papieros. Wykończył, wyrzucił peta i, i to się skończyło. Ja wierzę, bo ja się modliłam przez kilka lat. A moja siostra jeszcze lat próbowała rzucić, nie rzuciła, zmarła na raka. Mhm. Tak, Pawle. Ja bym powiedział tak, że weźmy Jedną... taki przykład tego jedzenia, bo tutaj jakby w tym temacie rozmawiamy i załóżmy, że ktoś nadużywa słodyczy. tak? Mm -hmm. Po prostu ciągnie go ciągle do tych słodyczy. I teraz to, co Krzysztof powiedział. Jeżeli y, możesz się modlić, Panie, wyzwól mnie z y, nałogu słodyczy. tak? I faktycznie możesz się obudzić rano, już nie mieć głodu słodyczy. Mm -hmm. Wierzę, że Bóg takie cuda czyni. Yes. To jest możliwe. Ale możesz się obudzić i dalej masz ten głód. Modliłeś się, mm -hmm. prosiłeś Boga, nie dał Ci takiego wyzwolenia. Natomiast Pytanie, czy teraz będziesz się modlił, aż ci da taki dzień, a do tego dnia będziesz jadł te słodycze, czy póki nie masz takiego wyzwolenia, czy nie, nie dobrze byłoby podjąć konkretne kroki. Tak? Tak. Czyli na przykład dzisiaj y, jadłem wczoraj pięć batonów, a dzisiaj mówię, a czy tam chcę w tym tygodniu zmniejszyć to do trzech, a w przyszłym tygodniu do dwóch, a w następnym tygodniu do jednego. Jeżeli ktoś sobie taki cel wyznaczy i będzie prosił Boga. Panie, pomóż mi w tej mierze. Tak, tak jakby samemu podjąć takie postanowienie, a jednocześnie prosić Boga o pomoc. Ja tutaj nie widziałbym, że to jest coś złego. Raczej bym się cieszył, że ktoś podejmuje bój z tym ja nałogiem, też, ja, ja wierząc w cud, że Bóg może go wyzwolić, tak. ale jeśli tego nie robi, to być może właśnie Bóg od niego oczekuje, że podejmie no takie racjonalne, rozsądne mm -hmm. kroki w kierunku wyzwolenia, tak? I może nie, człowiek, jest, tak, może nie jest w stanie jest, przestać, tak. przestać dzisiaj, czy tam w tym tygodniu już w ogóle, ale może jest w stanie zmniejszyć, tak? I I to brak, jest w stanie. To będzie w stanie zmienić, zrobić. Ja, ja tam tylko dodam, że nie można powiedzieć tak zdecydowanie, że tak będzie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli spytamy o tego brata, który z tym zmaga się, z tym grzechem lub z innym, czy ty masz kogoś, kto o ciebie modli się? Czy ty masz takiego brata, co z tobą walczy? Czy dwóch braci? Czy, czy dzieli się to z kimś? Czy właśnie robisz to tak regularnie na te modli się? Czy jak nie masz? Pragnienia, bo to jest druga rzecz, co powinienem wspomnieć, hmm. że jak nie masz pragnienia tego, to móc się o pragnienie. Za, za, jak nie masz pragnienia Ta. zwalczać, to móc się o pragnienie. Nie, nie móc o siły zwalczać, bo ty nie, tego nie chcesz. Hmm. To twój problem nie jest to, że nie masz siły, twój problem jest, że nie masz pragnienia. To, U -u. to móc się o pragnienia tego, nie. Okay. E i, I podejrzewam, że w większość przypadków ten bój będzie samotny, e ten brat czy siostra tym się nie dzielą. Na pewno nie w takich szczegółach, który by wymagali żeby takiego gorącego modlitwy mm. od braci i sióstr, i ten bój będzie samotny. Nie Nie mówię, że zawsze, czasami nie. Mm -hmm. Czasami to będzie tak, że, że podzielił się coś, wiesz co? Słuchaj, mocie, czasami mam pokusy cielesne, takie, nie? Wiesz szczegółu, nie? Nie, nie? I nie przypomnijcie brata albo siostra, że o, tak, ci napiszecie, mocie, teraz, teraz potrzebuje, nie? Często mm -hmm. jest tak, że, że ten bój będzie samotny. Nie? I tam jest problem, nie? Bo jeżeli by ten bój nie był samotny to wtedy by ten brat i te, była ta zachęta mógł później wyjść i powiedzieć ja podzieliłem się tam z Krzyżkiem, w przyrodę miałem taki ten, Krzyżyk modlił się i tak było teraz, teraz jest lepiej nie? i jest już świadectwo, jest piękne. Mm. Nie? A jak te, ten bój jest samotny, to to się nie dzieje. Nie? Mm. Często, często właśnie tak jest, że, że nie dzielimy się i to jest problem. Nie wiem, czy to do końca trafia w, w pytanie, jak sobie radzimy z pewnymi rzeczami, ale ja mam takie jakby świadectwo, nie wiem, jak to powiedzieć. I już się tym dzieliłem, że kiedyś jako chłopak miałem taki zwyczaj fantazjowania, tak? I gdy się nawróciłem i dotarło do mnie, że to jest niewłaściwe, to w momencie gdy przyszła myśl, żeby fantazjować, to już zapalała się w moim umyśle. Czerwona lampka, nawet nie pomarańczowa, tylko czerwona, że to jest strefa zabroniona dla mnie, jako dziecka Bożego, mhm. i y, odrzucałem to. Po prostu te myśli już, już nie pozwalałem sobie iść w tym kierunku. Tak? Mhm. Y, I oczywiście, jakby y, wiem, że to jest jakieś takie y, z jednej strony Boże, Boże takie działanie. A z drugiej strony myślę, że ważnym jest właśnie zrozumienie, że coś jest złe, nazwanie tego po imieniu. I jeżeli nazwiesz to, że to jest mój wróg, ja tego nie chcę, no to świadomie wchodzić na ziemię nieprzyjaciela i się tam otwierać, no to, to nie jest nic dobrego. Tak? Także jeżeli nazwiemy pewne rzeczy, że są złe, będzie nam wtedy łatwiej też właśnie temu przeciwstawić się temu, tak? Nazwiemy coś wyraźnie grzechem. Mm -hmm. Dotrze do nas, jakie to jest destrukcyjne, jak to zasmuca Boga, jest dużo łatwiej, tak? A jak tak takie o, mały cukiereczek... No, znaczy nie chodzi o to, że mały cukiereczek jest grzechem, ale chodzi o, o małą rzecz, która... Może, Myślę, że jest zła. Już nas otwierać na coś złego albo jest złe. No. Na pewno Jan, czytaliśmy z pierwszego listu Jana, ten fragment rozważaliśmy. Jan mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy, to jest bardzo ważne, to jest biblijne. Wyznawanie naszych grzechów. Musimy nazwać grzechem to, co Bóg nazywa grzechem. To, co wiemy, że jest złe, musimy nazwać złem i wyznawać to Bogu, przepraszać go za to, wyznając te nasze grzechy, błagając go o zwycięstwo, o siły. Po pierwsze, o oczyszczenie nas z tego grzechu, żebyśmy mieli czyste sumienie, a po drugie, zwycięstwo nad tym grzechem. I to jest no jakby. Oczywista rzecz dla chrześcijan, ale niestety czasami zaniedbywana, że właśnie gdzieś tam lekceważymy pewne grzechy, nie chcemy ich nazwać grzechami albo nie wierzymy, że możemy być od nich wolni, tylko już jakby się pogodziliśmy z tym, że one są w naszym życiu i wtedy jest niebezpieczeństwo no, niewyznawania ich jako grzechu. I wtedy faktycznie stajemy się niewolnikami grzechu, co jest straszne. Bo nie mamy być niewolnikami grzechu, tylko niewolnikami sprawiedliwości. Jesteśmy niewolnikami Chrystusa. Więc tutaj ta, ta, ta konieczność, konieczność przyznawania się przed sobą samymi, przed Bogiem do naszych słabości, grzechów i wyznawanie tego. I też czasami, tak jak tutaj mówimy, pójście do brata, siostry, zaufanego brata, siostry i też przed nimi. Biblia mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim. No. Więc no to, to, coś, jeśli no. mamy z jako, czymś problem, Jako problemu, znaście, wyznawajcie sobie nawzajem upadki tak. i módźcie jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Dokładnie. Wiele może modlitwa sprawiedliwego. Więc tutaj nie kończymy na tym, że przed Bogiem wyznajemy, ale też szukamy wsparcia brata, siostry, zaufanego, z którym będziemy się dzielić i będziemy oczekiwać właśnie, że on nas zapyta chcemy tego, żeby nas pytał, bo jeżeli dalej ulegamy, no to chcemy, tak. żeby on się za nas dalej modlił, tak? A my chcemy to wyznawać hmm. jako rzecz, jako coś, z czym chcemy walczyć i gdzie szukamy zwycięstwa. I jak, jak będzie taka myśl, teraz upadłem, wyznałem Bogu, nawet jak nie mamy tego współbojownika w zborze i, z, i zadajemy sobie takie pytanie, czy mam teraz znaleźć tego Brata, nie, czy tam tą siostrę. I jak przyjdzie taka myśl, że nie, niepotrzebne, będziesz. Dasz gorszy, nie, dasz rady, po co tamten, nie. to, to, czy to jest. To trzeba zawsze pytać, gdzie, skąd pochodzi ta, ta, ta, ta, ta, ta chęć, nie? Czy to jest, no tak, o diabła, ale chodzi o to, gdzie ona znajduje się, Czy nasze ciało teraz pragnie tego, nie? Czy nie? I nasze ciało będzie pragnęło tak jak, nie dzielmy się, o, będzie wstydnie, po co? Po co obarczać braci? Nie? I tak dalej. Nie? To, jest po, to jest też porządliwość, no nie porządliwość, no to jest pragnienie ciała, żeby mm. tego unikać. Natomiast pragnienie ducha, tak jak napisane, wyznawajcie. Nie? I po, mamy postępować według ducha, a nie według ciała. Nie? Mm. I właśnie robić na przekór, jak nam ciało mówi, że o, nie mówmy o tym braciom, bo po co tam gorszenie i tak dalej, nie? to właśnie powinniśmy iść i mówić, nie? bo to, to szata nas właśnie w taki sposób nie wala. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć o, o tym, co czytaliśmy w Koryntian, nie? ten drugi Koryntian 10, e, 4-6, tym piątym. E, ja, ja tak od już tutaj mówiłem wtedy, że po prostu tak sprawdziłem to takie zastosowanie i tłumaczyłem to dla siebie, ja tak to rozumiem, że jeżeli słowo jest naszym mieczem e, i wiecie, tak jak w wojsku, nie, jak masz karabin, nie, czy masz jakąś tam broń, no to ona musi być gotowa. Ona nie może być gdzieś tam schowana, w, w, chociaż są teraz przepisy mogą być schowane, nie, ale broń musi być gotowa, nie? I jak nas coś atakuje i my teraz w. Poś... Jak, jak tam miała ten nie, czy tam jak mamy walczyć z Słowem jako miecz, nie? Jak to ta walka tam wyglądać? Ja dla ciebie to tłumaczę tak, że nie muszę być koniecznie ten werset. Nie? Są inne wersety, które w wyraźny sposób mówią, co mamy robić. To jest dobrze sobie te wersety znać. Nie? To nie muszą być dużo wersetów. Jeden, dwa wystarczy. Nie? Trzy może. nie. I żeby te wersety mogliśmy w każdej chwili, jak jesteśmy, obudzimy się ze snu, mogliśmy ich powtórzyć sobie i, i nawet... Nie chodzi o to, żeby zadeklamować, bo to nie jest zaklęcia, to nie jest jakieś tam czarmary, nie. Ale chodzi o to, żeby to, ta broń, nasza, chociaż nam by żeby wskazywała, o jak ten Weset mówi, że zniewalamy wszelką myśl, przyszła mnie myśl, żeby zrobić coś yy, grzesznego, no to ja chcę cię zniewalać. Nie można nawet sobie podpowiedzieć, ja, bo ja tak sobie robię. Ja, ja mówię, zniewalam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie Co chodzi o taka myśl, mówię, zniewalam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak jak niektórzy mówią tam, odejść szatania czy coś takiego, nie. I to tylko, tylko, tylko dokończę, hold that thought, że, że jak zacząłem tak robić, nie? bo to nie jest jedyny, to nie jest jakiś tam, wiesz, srebrny, wiecie, srebrny kula, co tam wszystko rozwiązuje, ale to naprawdę pomaga. Takie właśnie pamiętania jakieś reseta i, i tak sobie przypomnieć, jak to powinno wyglądać. Nie? To mi pomaga. Nie tylko to, no, inne rzeczy też. Kale coś chciałbyś? Nie pomaga, ale ja mówię tak. sobie jaką tak, taką sytuację. Jestem dzieckiem Bożym, nie masz nade mną władzy. Szatami. O, i to też z werseta, nie? To jest z wersetów. Także nie chodzi o to, że jakiś ten werset czy inny jest lepszy, czy gorszy, nie? Jaki werset, który nam przypomina naszą rzeczywistość, to dobrze jego sobie przypomnieć, powtórzyć i... i bo to jest też taka krótka modlitwa, nie? Bo czasami jak jest szybki atak, no to nie mamy czasu teraz, o, ja tutaj pracuję, telefony lecą, ja to zrobię przerwę, chociaż dobrze jest to sobie z mnie. ale nie zawsze jest taka możliwość. I dobrze jest sobie szybko przypomnieć moją rzeczywistość, kim jestem, czy tam jak mam walczyć i w taki sposób po pomodlić się. Nie? Co mówisz, Paweł, o tym? Nie, no tak, i myślę, że tutaj jest to dobre. Ja myślę, że lepiej zawsze zwrócić się do Pana Jezusa. Ja osobiście, jak przychodzi jakikolwiek tam pokuszenie, cokolwiek, to raczej staram się zwrócić wzrok na Jezusa. Kiedy przychodzę do Niego i mówię, nie chcę z diabłem w ogóle gadać. Co ja mam z Nim do gadania? Ja po prostu zwracam się do Jezusa. Mówię, tak, Jezu, pomóż zraba. mi, Panie Jezu. Jego światło rozprasza wszelką ciemność. Jego tak. obecność przynosi mi zwycięstwo, przynosi mi pokój, więc jakby generalnie kiedyś też tak robiłem, kiedyś częściej mówię, mieć preczatanie i tak dalej, ale już dzisiaj nie. Dzisiaj raczej mówię, Panie Jezu, do Niego się zwracam. I tutaj znajduję ulgę, wyzwolenie, radość. Kiedy kieruję wzrok na Jezusa. To też. Ale nie, nie mówię, że to jest złe. Po prostu jakby gdzieś w tym bardziej. jakby Nie widzę też nigdzie biblijnie, żeby diabeł miał dostęp do moich myśli. Aha. Nie mam pewności, czy to diabeł ma. Raczej widzę, że Jakub pisze, każdy jest kuszony przez własne pożądliwości. Mhm. Więc to też mnie jakby zniechęca do tego, żeby nawet w myślach zwracać się do diabła, skoro nigdzie nie czytam, że on ma dostęp do moich myśli. To Bóg wiem, że zna moje myśli. Nie, bo mi diaweł... nie chodzi w tym wyrsecie, żeby zwracać się do diabła, tylko do myśli właśnie. No tak, ja rozumiem. Nie rozumiem. Nie, nie, nie, dlatego nie mówię, to... jeżeli komuś to pomaga, jeżeli to w jakiś sposób wiesz, daje taki szybki od... no. odpór, no to okej, okay, nie? Ale jakby wiem, że jak się zwrócę do Jezusa, no to On jest moim ratunkiem. tak, tak. To On jest moją pomocą. I jakby chcę też Ciągle o nim myślę. Jak pismo mówi, myślcie o tym, co w górze. Mhm. Więc tam, gdzie nasz pan jest, tak? I o szatanie, o. szatanie rozkazujcie nie No to się wydaje, że to jest. Znaczy, to, to, to, tego, znaczy to jest forma modlitwy, tylko do kogo? No do, kogo? do szatana no. mówisz, idź no. precz, szatanie, do niego no. się zwracasz. No. Pytanie, czy szatan się w ogóle tobą zajmuje? Szatan nie ma nic lepszego do roboty, on nie jest wiesz, wszechobecny. Mhm. On jest w jednym miejscu tylko, w jednym czasie, nie może być wszędzie, no, więc na pewno to nie, nie jest szata. Nie, nie, ja rozumiem, tylko chodzi mi o to, że ja w ogóle nie chcę się zwracać do tych demonów, nie chcę z nimi gadać. Ja chcę, ja chcę rozmawiać z Jezusem, z Bogiem. i wiem, że On jest moim Zbawicielem, więc jakby nie znajduję w Biblii po prostu takiego przykładu, żeby tak robić. Kiedy, ludzie, kiedy Jezus gromił demony, to gronił konkretne demony w konkretnych ludziach. Tak? Nawet nieraz pytał o ich imiona, więc to nie było tak, że Jezus gromił nad jakimś miastem, że jakiekolwiek myśli ludziom przychodziły, to oni z demonami rozmawiali. Po prostu nie znajduję w Biblii takiego, takiego przykładu choćby jednego. Z tego względu jakoś odstąpiłem od tego, mimo że kiedyś też tak robiłem, ale to prawdopodobnie tego, że gdzieś tam słyszałem o tym ktoś mi doradził. tak. A jakby dzisiaj widzę, że bieżący człowiek ma zwracać się do Boga. Ma mieć kontakt z Bogiem. To wystarczy. Widzę, że to wystarczy. Jak mówię, Panie Jezu, pomóż, to on pomaga. To, to, to przychodzi jego pomoc i kieruje się od razu na, na tym, na kim trzeba, nie na tym, w którym jest moje życie i zwycięstwo. A jak, a jak Bóg nie pomaga, to może On chce, żeby Ty też skierowała się do braci i siostry. No tak. Czasami <laughs> znaczy, to jest tak. pomaga właśnie wtedy przez braci i siostry. Nie, ale ja, no, to... chodzi o to, że czasami człowiek chce sobie sam rozwiązać, nie? Bo, bo, bo wstydzi się, nie? Hmm. A, a jest problem, że nie ma z kim jakby razem współbojownika, nie? I Bóg, i Bóg. Tak, tak, tak, ale, ale, ale ja wierzę, że tak, tak, tak, tak, tak, tak, ale w jakim sensie? Wyganiać demony. No tak, ale to jak masz do czynienia z demonem. Natomiast wiele myśli to nie są demony. To są to, ale to, to trzeba myśli. mieć wtedy ducha, żeby rozróżnić, czy to jest od Boga, czy od, od No Ale we mnie tam. nie mieszka żaden demon, żaden Sprawne. diabeł we mnie nie mieszka, więc nie, jeżeli. No, mam jakieś jak nie, nie mówię, że, że, że człowieku. Nie, ja nie mówię, że, ale, ale wszelka myśl, która jest, proszę Ciebie, nie od Boga, ta nawet pisze, no, prawda? To, to, to, to, to, to trzeba jakoś mieć tego ducha, żeby to powiedzieć tak, czy tak. Bo wszelka Biblia mówi, że Jezus powiedział ja wam daję. Masz... moc. Poczekaj, poczekaj, bracie, bo się rozpędzasz. No. Nie, nie, nie. nie, gdzie, nie. Masz, gdzie masz Biblii, że jakaś myśl pochodzi od diabła? Pokaż mi choćby jeden wiersz w Biblii, gdzie jest mowa, że poza tym, że szatan wszedł w Judasza, tak tam mamy ten fra ale on wszedł w kogoś, To był zaprzedany grzechowi. Ktoś to był... chodzi o wszystko, co nie od Boga, jest tak. od złego. Tak? Natomiast gdzie w życiu wierzącego człowieka, gdzie w życiu wierzącego człowieka czytamy, że diabeł ma dostęp do moich myśli? Znaczy ja nie powiedziałem, że do myśli. No ale tutaj ale mówimy wszelka myśl. Tak? Wszelka myśl. No, no ale teraz, teraz jak możesz rozróżnić, od kogo ta myśl jest. No, przykład, ja chciałabym wiedzieć, na przykład jak. Znaczy myślę, że wszelkie nasze myśli są no. albo właśnie nasze, albo no. są Chrystusowe. I to, co jest nasze, to jest cielesne. To jest zmysłowe. O tym czytamy w wielu miejscach, mhm. że. Pożądliwość rodzi się w ludzkim sercu i nasze własne, czy Pan, Jakub o tym pisze, tak? Pożądliwość. Nasze własne żądze, nasze własne pragnienia, nasze własne, które nas nęcą. Czyli one są przeciwne Bogu. Ja, Paweł pisze, duch przeciwko ciału. Nie mówi duch przeciwko demonom, które Cię atakują. Nie, nie, no przeciw... W życiu wierzącego człowieka mówi duch jest przeciwne ciału, a ciało jest przeciwne duchowi. duchowi. Czyli tu nam pokazuje konflikt. Uh -huh. Konflikt jest w moim ciele w moich doczesnych, cielesnych pragnieniach, porządliwościach, w tym wszystkim, co zmysłowe. Mhm. Więc tutaj widzę konflikt. Nie widzę konfliktu dzisiaj w życiu wierzącego człowieka, że teraz jesteśmy ciągle atakowani gdzieś w sferze ducha przez demony. Po prostu nie znajduję takiego obrazu. Wręcz Jan pisze w swoim liście zły nie może was nawet tknąć. To Jan pisze, że jeśli jesteśmy w światłości, w Chrystusie, mm -hmm. to zły nie może nas tknąć. W światłości. Jeśli wchodzimy w ciemność, wiesz, zaczynasz tak, tak. Ja i za tymi porządliwościami, wtedy oczywiście narażasz się na, na działanie demonów, tak? Wchodzisz mm -hmm. w jakieś pornografię, wchodzisz tak, tak, w kłamstwo, w oszustwo, w jakieś złe rzeczy, no to wtedy się wystawiasz, wtedy dajesz przystęp. Biblia mówi, mm -hmm. nie dawajcie przystępu diabłu, tak, tak? Tak. tak. Nie, bo tu przeczytałem też, tam się zastanawiałem z i tak dalej. Nie z żoną rozmawiałem dużo. I tak w skrócie. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przystępuje, a grzech jest przystępstwem zakonu. A wiecie, że on się objawił, aby złożyć grzechy, a grzechów w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Tylko tyle grzeszy, to chyba się o trwanie w grzechu. zdarza się z grzeszy. No tak, to chyba on o tym mówi, no. że kto, kto trwa w grzechu. Kto, kto, kto trwa grzeszy. Mhm. Ja. Tak. Ale, no, ale no, Darek, to ale to inny temat, Darek uważał, tak, że... Tak, tak, tak. ale on to A nawet jeśli zgrzeszycie? A nawet jeśli zgrzeszycie? <śmiech> tak, a wcześniejszy to, to rozdział, to to, to z rozdział, drugiego rozdziału, to tak? To masz jeden podarek czytasz z drugiego rozdziału, pierwszego listu Jana, no tak? nie sobie I one sobie nie przeczą właśnie, dlatego... Wcześniejszy, pierwszy a nie, rozdział... A jeszcze dalej to jeszcze lepiej pisze, kto popełnia grzech z diabła przykład. No przykład. No tak. A to ty nie grzeszysz nigdy? Nie, o to nie chodziło. Ale ja ci to tam pytam. Ty nie grzeszysz ale... nigdy? Nawet, a, a jeśli grzeszysz, to jest od Boga? Poczekaj. Było pytanie siostry, niech odpowie brat. Tak, tutaj no. się no, zakopiemy. Powiedzmy, znaczy... ja wyszłem wyżej, jakby. Nie, no, ale chciałeś coś pytania, powiedzieć, nie? nie? No, ale no, no. co chciałeś powiedzieć? No, Powiedz, to... co chciałeś przekazać o, nam. Jest... O, o, no, no, no. Jeżeli chodzimy z duchu, no, jeżeli czytamy, że jesteśmy dzie dziećmi na nowo. No, są są nawróceni, a później dopiero, jeżeli naprawdę się na nowo narodzą, dostają Ducha Świętego, to jest etap narodzenie dopiero. Tak. Wtedy Wchodzimy jakby na wyższy level, można powiedzieć. No i? I na tym no wyższym poziomie. Jeżeli nie powierzyć, powierzyć, to unikamy wszelkich złych rzeczy. Unikamy, staramy pytanie, się. Pytanie, czy taki człowiek, który się na nowo narodził i otrzymał Ducha Świętego, czy może upaść? Czy może. Nie powinien grzeszyć. Nie powinien, nie powinien. powinien. Jan ja mówi, to Wam pisze, żebyście nie grzeszyli. Mhm. Natomiast czy jednak zdarza się, że zgrzeszy? Czy się nie zdarza, żeby zgrzeszył? Jeżeli jest w tym ciele, żyje to ma prawdopodobieństwo, że może zgrzeszyć. Czyli Jan pisze, jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma grzechu, co robi? Kłam. Kłamie. Tak, tak. A ja mówię, I z Boga jest... robi kłamce. No, ale... Jeżeli ktoś twierdzi, że w ogóle nie ma grzechu, to sam siebie okłamuje ja rozumiem, i tak. jeszcze z Boga robi, robi, robi kłamcę, bo Bóg twierdzi, kłamasz? że człowiek grzeszy. Jeszcze raz powiem. Musisz przyjmować, tylko właściwie rozumieć. O to chodzi. To chcemy Ci przekazać. Bo ja nie mówię, że tego inaczej nie rozumiem. To ja zaraz Ci powiem, jak można to rozumieć, tak? Yy, przynajmniej tak yy, chyba wszyscy tutaj to rozumiemy, którzy się temu kiedyś przyglądaliśmy. No Chodzi o to... Jak to rozumieć? No, chcę powiedzieć. Tak. Chodzi ja o to... mówić głośniej, bo on nie dosłyszy. Nie, nie dosłyszysz, ja tak. okay, Chodzi o to, że nie żyjesz w grzechu. Grzech nie jest Twoim sposobem na życie, Tak? Nie, on, nie, nie Grzech nie jest twoim Panem, on nie. nie yy, a mówimy, że jak się człowiek, no, Tak, tak, nie tak. tak jej, no, bo bo chociażby tak, jeśli dobrze przeczytasz yy, kolejny werset, czy tak, czy tak, czy to masz. Yy, bo masz wezwanie do tego, żeby nie grzeszyć, żeby nie, nie trwać w grzechu yy, i nie grzeszyć. Ale jeżeli zdarzy ci się upadek, to co wtedy robisz? W się oczyszcza. No, czyli przychodzisz, wyznajesz ten grzech, odwracasz się, pokutujesz mhm. y i jesteś oczyszczony, tak? Mhm. No, a gdybyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu w ogóle, że jesteśmy czyścią, od... ja znam takich, którzy tak twierdzą, że ja nie grzeszę w ogóle, nic, żadnych przykazań nie łamie. To jest napisane, że z Boga czynimy kłamce, mhm. Bo tak cały... długo, jak jesteśmy w ciele, będziemy upadać. No Musimy no. obumrzeć, dlatego że, jak te ciało nie obumrze, to nie będzie całkowicie oddanym Bogu. Czyli to wnętrze nasz, duch i tak dalej, co pójdzie dalej. Nie? No, ja także chodzi Jezus? o to, żeby właściwie zrozumieć to, co jest napisane, że nie grzeszy, nie trwa, nie trwa w tym tak. sensie, że, że grzech nie jest jego sposobem na życie. Bo no jeżeli by był. Jeśli chodzi, chodzi, żeby wszystko, co jest napisane, wcześniej czy później, przyjąć się. Nie. Tak. tak. To, to, to, to. Mm -hmm. Nie tylko się kierować tymi wersetami, tak. tylko całości o, Biblii, przyjmujesz całą Biblii. Tak. To po pierwsze, a po, po, po drugie też właściwie rozumieć dany werset, co, co też Dada mówi ten werset. Wście codziennie czytać, codziennie rozmawiać, modlić się i wchodzić to wszystko. Chodzić. Tak? a on powiedział, nie? że kto grzeszy? z tak. diabła jest. Tak. I teraz jak, co, to, co to oznacza? Jak, jak... Jeżeli ktoś trwa ciągle w grzechu, żyje mm -hmm. ciągle w grzechu, tak. no to jest z diabła. Nie narodził się z Boga, bo jesteśmy wszyscy rodzimy się ze skażoną grzechem tak, naturą, tak, tak. która no jest no. wynikiem diabelskiego zwiedzenia. Tak. I w tym sensie jesteśmy mm -hmm. z diabła. Nie mm -hmm. to, że diabeł stworzył ludzi, no, no, no. bo ich nie stworzył, okay. tylko zwiódł ludzi, mm -hmm. okay. i w tym momencie człowiek, dając się uwieść złemu, Stał się w jakiejś mierze jego niewolnikiem, stąd czytamy, że on jest władcą tego świata tak. i tak dalej. Biblia nazywa go tym właśnie przewodnikiem, tym, tym, tym, tym właśnie władcą, tak? księciem tego świata, więc w tym sensie należy do diabła, czy jest z diabła, okay, okay. czyli jakby jest w, jest w ciemności. A jak ktoś się narodzi na nowo, to już nie trwa w ciemności, już nie Stara się, znaczy, się po prostu żyć. Czystym życiem. Żyje nowym życiem, ale zdarza się, że się potknie. Zdarza się, że się zgrzeszy. Mm -hmm. I wtedy czytamy, mm -hmm. mamy orędownika u Ojca, Jezusa, tak. żeby Amen. wyznać Amen. ten okay, Pan okay. Jezus też uczniów nauczył modlić się, wybacz nam nasze grzechy, tak, odpuść mm -hmm. nam nasze grzechy. Czyli mm -hmm. po co Jezus uczył czegoś takiego, modlić się uczniów, którzy już mieli nie grzeszyć. Gdyby już nie mieli grzeszyć, to by ich nie uczył takiej modlitwy. Tak, tak. Ale... A nauczył ich takiej modlitwy. My, Czyli my. wierzący człowiek niestety nadal, póki my. jesteśmy w ciele mamy mamy. Jak najbardziej ważne jak jest, najbardziej. czy my wyznajemy te grzechy, czy walczymy no właśnie, z tym grzechem. Bo tak. tu jest ten, który chodzi w ciemności, ten tak. nie wyznaje grzechu. Ten tak. nie uznaje grzechu. On mhm. będzie usprawiedliwiał mhm. grzech, on mhm. będzie inaczej go nazywał i tak dalej. A człowiek wierzący uznaje i wyznaje, wyznaje. Grzech amen, i porzuca amen. go i walczy z nim w mocy Bożej. To jest, to jest wspaniałe. Amen. amen, amen Powiedzcie na, na koniec tak, tak nasz, nasz temat, temat. To jak e, chciałbym od Was jakąś taką radę usłyszeć, co mam robić e, jakby z moją sytuacją, nie bo e, widzę, jak czasami bracia i siostry cierpią, i wiem, gdzie jest powód nie zdrowotny. O, Bo ci się tak wydaje. No co, tak wydaje się. Ale nie, ja powiem ja powiem, ja powiem, dlaczego, ja powiem dlaczego uważam, że, że, że dobrze mi się wydaje, bo już nie raz tłumaczyłem i kiedy zastosowano różne te dziedziny, to te problemy odstąpywali. Nie? I to nie, ja też znam ze innych ludzi, że to tak dzieje. Nie? że to odstępuje. Nie? Nawet jak już tam mówimy o tych grypowych różnych takich rzeczach, nie? to co, yy, nie, nie wiem, tak, mam problem taki, co, co z tym robić, nie? Yy, jak pomóc yy, bratu lub siostrze, która zmaga się z takimi właśnie chorobami, kiedy wiem, jak mogę pomóc, ale no nie wiem... Jak to przekazać? Jak to, jak jak dotrzeć, to przekazasz, zamiast. tak, jak, jak dotrzeć. nie Bo wiadomo, że modlitwa, wiadomo, że tam próba rozmowy, ale nie wiem, nie wiem <grym> zobaczę. A co jak powie. A, a tak proszę. Powie, Powiedz, jak Ty to robisz. Znaczy, powiem tak. Yy, bardzo uproszczę sprawę. Jeżeli widzisz, że się dzieje zło, i to rozszerzam to na wszystko. Tu mamy akurat zło, które Ty widzisz, które dzieje się na Twoich oczach w życiu brata albo siostry, tak? No to Twoją troską jest zrobić co możesz, żeby to zło się nie działo. No i tu mamy pewne ograniczenia, tak? Nie, nie, ręki nie wykręcisz tej osobie i nie... I nie nie, nie zamkniesz w pomieszczeniu i nie będziesz jej tam leczył po swojemu, ale podejdź i powiedz, siostro, bracie, wydaje mi się, że y, masz ten problem w związku z tym i z tym. Czy chcesz o tym porozmawiać? Jak powiesz, że chce, to porozmawiasz. Jak powiesz, że nie chce, to może w domu się zastanowi, że może jednak porozmawiać. I, Staramy się w ogóle w naszej społeczności stwarzać pewien... Klimat to nie jest właściwe słowo, ale warunki do tego, żeby każdy mógł być sobą, powiedzieć o swoich problemach, ale też, żeby każdy był otwarty, otwarty. na tyle dojrzały, że jeżeli ktoś przyjdzie do niego i mu coś powie, no to on przede wszystkim wysłucha, tak? nie, nie odrzuci. Także Zaryzykuję stwierdzenie, że w dużej mierze, jeżeli przyjdziesz do kogoś i coś mu powiesz, to przynajmniej ten ktoś Cię wysłucha, mówię o naszej społeczności, no chyba, że akurat trafisz na osobę, która od razu, wiesz, pazury na Ciebie i no to wiesz już z kim masz do czynienia, no to nie, nie po prostu nie. nie, nie na siłę, no, nie, na siłę nie, nie zrobisz. No, myślę, że, że pewnych granic nie będziemy przekraczać, tak? tak? Wtedy się modlisz, wtedy, nie wiem, może, jeżeli widzisz nadal, że ona sobie po prostu krzywdę robi i przy okazji może jeszcze jakimś innym, no to nie wiem, weź jeszcze innego brata i idźcie we dwójkę i A wtedy już... na, no, Dzieje się grzech, dzieje się coś złego, tak? Problem jest tylko, że często jest tak, że yy... Poza tym, co powiedziałeś, Pawle, że czasami ta osoba wie, że nie powinna tego robić i, i robi, nie jest świadomo tego mechanizmu i ciężko je to nazwać, może, może nie ciężko nazwać grzechem, może nazwać, bo ona wie, że to jest źle, ale żeby, żeby uświadomić sobie, gdzie jest problem, to, to już wymaga jakby tam głębszej wiedzy nie? na ten temat. Nie? I teraz nie za bardzo wiem, jak tą jakby wiedzę, bo, bo nie chodzi o to, żeby Musiałbyś, tam każdy... mieć, musiałbyś mieć, wiesz, tą, ta Twoja wiedza musiałaby być jakoś wyraźnie... Sformułem. tak, Tak, wiesz, jak masz pewne autorytety w internecie, tak? Pani taka, pan taki, panowie tacy... Wiesz, mają swoje programy, miliony ludzi ich oglądają, mm. ślepo im wierzą, co oni im powiedzą, to oni im ufają, bo to są fachowcy, tak przynajmniej ci ludzie myślą. I teraz, gdybyś miał taki autorytet, no to wtedy byłoby ci łatwiej. A przez to, że nie masz takiego autorytetu, jesteś jednym z wielu, wiesz, super doradców, tak? Może ma rację chłop, a może po prostu głupoty gada. No niestety, i teraz to, to, to, co ty powiesz, to jeden wiesz, się przejmie i faktycznie muszę coś z tym zrobić, a drugi powie, a on tam nie wie, tam wiesz, coś sobie przeczytał w internecie i mnie teraz tutaj poucza. No i nic z tym nie poradzisz, no bo nie, nie masz, musiałbyś mieć, wiesz, autorytet, żebyś temu pomógł, wiesz, gdyby było... właśnie z internetu, który się zbie... No tak, ale to też dla mnie akurat nie ten ktoś tak, może nie być autorytetem, może, może też bo się... mi tam każe pić olej, pukać sobie no i każe nie, nie, to, no, no, no, no, no, to, to i wielki bo problem. Bo mi nie chodzi o te sposoby, nie? Mi chodzi o to, żeby to powiązać do słowa. Nie? I żeby cokolwiek, o, e, że cokolwiek brat czy siostra by rozważali, czy robić, czy nie, żeby to powiązać ze sobą. Bo, bo to, co można no, jak to określić, jak to pisać? Trochę tak nie to, co? No właśnie, bo, bo, bo to bo <grym> jest... Spróbuj jakiś przykład. Bo jest dużo, bo ja próbuję jakoś to... Bo, bo, nie myślałem, będziemy, to bo, nie, bo, bo nie myślałem, że to będę wchodzić dzisiaj, tak że nie miałem przygotowane, nie? Chodzi, kochanie, może, kochanie, może powiem tak. No sobie, ja mam ja, problem ja, na przykład. Mam problem, tak? Za dużo słodyczy jem. No i weź mój przykład. No i co? Teraz chcesz do mnie przyjść i mi coś przekazać. Spróbuj użyć mojego przykładu. Nie, bo nie w tym jest problem. Może powiem inaczej. Są bracia. Weźmy tam konkretnego brata, który wiem o nim. Którzy jednocześnie byli i braćmi i, i mają wiarę i są w Chrystusie. Już nie żyje ten, ten brat. I miał też bardzo specyficzną wiedzę. nie? I jak mówisz, że powołuję się właśnie, albo e, powołał się na jakiegoś eksperta, nie? Ja nie, ja nie, ja nie chcę powołać się na żadnego eksperta, ja chcę, który. Proszę, Aha, no bo chodzi mi o to, że ja, ja nie powołuję się, nie chcę powołać się na ekspertów, jeżeli oni też nie są braćmi. I to nie, nie dlatego, że oni nie mogą mieć racji, oni mogą mieć rację, ale dla mnie jest ważna perspektywa tych chorób. Żeby było związane z grzechem, nie? Żeby nie było tak, że a łososia musisz jeść, wodę czy że tam biegać i tak dalej, nie? Bo to, to, to nie jest ten poziom, który chce, żeby e, ten brat czy siostra, e, który mają problem zdrowotny, żeby oni wyszli na ten poziom taki ludzki, wiecie, że a okazało się, że woda zła, okazało się, że mało ryby, okazało się, że mało ćwiczeń, To w ogóle ja nie chcę tego, nie? Bo to im zaszkodzi, mu może zaszkodzić, nie? Ja chcę, żeby, bo, bo, bo ja chcę, żeby ten poziom był biblijny, nie? Żeby rozumiesz choroby y, jako grzech, który jest jakby źródłem wszystkich chorób, no ale mówię, to jest y, głębszy temat, nie? Są powody y, wszystkich chorób, zaczynają się od grzechu, bo grzech powoduje y, przeróżne i wypadki, i chroniczne, i psychiczne, i emocjonalne. Wszystkie choroby no, pochodzą od grzechu i Chcę na takim poziomie rozmawiać, nie? Nie chcę tam radzić, słuchaj, pij sobie kefiru, czy tam jedz no. świeży tam, miód, czy mleko takie i szaki, nie? Ja chcę, żeby wszystko było połączone ze Słowem, nie? I, i to wymaga właśnie takich szczegółów, nie? To, to co to mówiliśmy... To może że wszystkie choroby od Może tam sprecyzować, są choroby, które Bóg daje tam, żeby... Okej, okay, to... Ja e, no, ale rodzą ale... się dzieci z chorobami jakimiś poważnymi teraz... Znowu. No, właśnie no właśnie tam w Biblii, gdzie przychodzi ten ślepy, uzdrowiony przez Jezusa tak. i dają mu pytanie, czy on się urodził ślepy, bo zgrzeszył, czy tak, jego czy rodzice zgrzeszyli, a Jezus wyleknie tak, tak. powiedział. Że... Są, są takie wyjątki. Ja, ja może, może tak ze sobą Nie wiem, czy dojdzie do takiego znowu rozważania słowa w tym temacie, ale jest. Ym, to to się wiąże, to, to jest to, co się wysłałam, nie wiem, czy miałem czas, to jak, to czas coś jak w, w Anglii. Jest w ogóle jakby dodatkowa jeszcze dziedzina, wiecie, leczenia, nie? bo mówimy o zdrowiu, nie? a jest jeszcze inna dziedzina leczenia, tak? leczenia chorób i, i takie praktyki aptykarstwa, żelnictwa, i, i jak Bóg stworzył te rzeczy, które nam pomagają, nie? jest jeszcze dodatkowy, tam to, to jest o wiele głębsze niż to, co dzisiaj rozważaliśmy, i są też wersety, które do tego odnoszą się, nie? I jest też problem, że to dziedziny medycyny i leczenie przyjął świat i przyjął no, świat szatan nie. I on w tym miesza, nie? I to, także to jest wiecie, to jest szeroki temat, ale bardzo, bardzo ważny, bo bez tego nie możemy tak naprawdę pomóc chorującym, bez, bez rozumienia tego. Nie tylko co robić, żeby nie byli choroby, ale jak już są choroby, żeby człowieka nie wyleczyć pigułami, czy nawet nawet stworzenie, nie, nawet tam jakimś ziołoleśnictwem, nie, to muszę być. Ziołenśniczczym leczyły a, tylko słowo Boże. Tak, tylko to, także to, tak, to, to jest jakby głębny temat. O nie tylko, nie tylko. Mi chodzi ale o to, też. żeby, tak, też. Mi chodzi o to, żeby. E, rozmawialiśmy dzisiaj o zdrowiu, tak, jak nie chorować. Ale jak już chorujemy, ważne jest, moim zdaniem, żeby leczyć też zgodnie ze słowem. Nie? Żeby nie leczyć teraz, powiemy, że tam jakieś tam zioła czy coś nas, nas leczy, nie? bo to musi być... Chodzi mi o to, że to musi być... bo tak dzisiaj jest popularne holistyczne podejście. Wszyscy mówią o, holistyczne, holistyczne, leczyć holistyczne, leczyć całe ciało, całą duszę itd. Nie? I mi chodzi też o to, żeby, żeby jak ktoś z braci choruje, żeby pomóc jemu wyleczyć się, ale by wyleczyć się całościowo. Nie tylko, żeby mu symptom znikł, nie tylko, żeby mu on później tego nie powrócił, ale żeby też i zrozumie, dlaczego chorował. Bo to, co mówiłeś, że dzieci chorują, tam jest głębia, naprawdę tam jest... To, to nie wszystkie dzieci chorują, bo po prostu nie wiadomo, skąd bierze. Są takie sytuacje, ale nawet w tych tam jest głębia, tam, tam jest powód. To, to się wiąże wiecie, z ich rodzicami, jak oni żyli, jak oni żyją w grzechu i nie odżywiają się na przykład mhm. właściwie, to ich ciało jest nie, nie, do, nie nie ma środków odżywczych i nie jest w stanie zapewnić zrobić środowisko swojemu dziecku. Dziecko rodzi się chore i wtedy mówią, a to może od Boga, może ten nauczyć czemuś. Nie, to, to był Twój grzech, który spowodował, że dziecko zachorowało. Nie? Mhm. Także są tam głębi, w każdym z tych dziedzin są głębi. I mi chodzi o to, żeby jak rozmawiamy, już zostawiamy Zdrowie, jak nazywamy o leczeniu, żeby to leczenie było tak maksymalne, całościowe, w Biblii całościowej, nie? O to mi chodzi. Tylko znowu to jest, to wszystko się zgadzam, co mówisz, natomiast jest to tak szerokie, tak, tak. bo masz yy, Czarnobyl. I teraz ilu ludzi do dzisiaj, którzy są skażeni przez Czarnobyl na przykład, chorują i będą chorować i jakby genetycznie są takie zmiany w ich organizmach, że teraz wiesz, przypisywanie im grzechu, czy ich rodzinom grzechu jest wielce ryzykowe. Więc tutaj musimy bardzo ostrożnie poruszać się w tym temacie, żeby nie obarczyć ludzi winą, za co za co oni de facto nie są winni. Może kogoś innego grzech jest wino, tak? Właśnie okay. tego, że, że mamy elektrownie jądrowe, że mamy dzisiaj nowoczesne sprzęty, ale które też promieniują, które wywołują różnego rodzaju Dane zaburzenia w naszym organizmie. Które miasto ma największą zachorowalność na raka w całej Polsce, więc. Mamy nieczystości, które są wypuszczane do powietrza, mamy skażenie wód gruntowych, mamy elektronikę, telefony wszyscy, to wszystko wpływa na nas, tak. więc teraz jakby tutaj musimy naprawdę nawigować no, w takim gąszczu różnych czynników, prawda, i musimy być ostrożni, żeby tak... No, nie zawęzić czegoś do, do jakiegoś tylko duchowego. Boże, nie, to, nie chodzi... to jest jedno, nie? No, ale mm -hmm. są też te wszystkie inne aspekty. Nie chodzi o to, żeby zawężyć wszystko. Jak powiedziałem, że, że wszystkie choroby, chodzi o rodzaje, nie wszystkie wypadki, nie? Że, że rodzaje choroby. I są te wyjątki, tylko mm -hmm. że jak to często się mówi, wyjątki potwierdzają reguły. Są takie, jak powiedziałeś, Czernobyl, nie to, to już jakby wychodzi poza człowieka, nie? bo to jest wydarzenie, które wydarzyło się, zewnątrz, się z zewnątrz. No? Tak? Nie chodzi o taki inny, który typowo wiadomo o co chodzi. nie? O te, o te przypadki. nie. A jak ja nie tu wiem. coś zrobić? To? No właśnie to jest mój dylemat. Nie? Jak to mm. zrobić? Ja myślę, że to, do tej, pory, to do tej pory... Wiecie co? Ja myślę, że może nam umknąć coś ważnego, co nie, Iwan chce powiem. powiedzieć, no, a y, no, nie, no, nie powiedz, wiem, powiedz, czy by to... Powiedz, nie, bo, ja powiem, co... co może muszę pomóc. Y to, że są różne historie, że mamy z zewnątrz jakieś... Iwan chce powiedzieć to, że czasami chcemy zrobić kosmetykę w postaci dania Ci jakiegoś leku, czy nawet zioła dobrego, które Pan Bóg stworzył i jakoś Cię podleczyć, ale czasami kwestia jest głębsza niż tylko, niż tylko te objawy, mhm. symptomy, mhm. tak? Czasami jest tam, że jest jakiś grzech tak. w tym, złe, od, zły sposób odżywiania się albo, nie wiem, coś więcej. No to już Iwan. No to słowo czasami jest tu bardzo ważne, żeby je dodać. Tak, jeżeli, o to chodzi. Bo jeżeli założymy, że wszystko pochodzi od tego, mm. że my źle myślimy, czy mm. grzech jest powodem tak. każdego naszego tak. z, I z jakiejś tam dolegliwości, no to mówimy coś, czego Biblia nie mówi. Biblia tego nie twierdzi w taki sposób. Biblia nam pokazuje na różne przyczyny. Tak. I to, co Iwan próbuje powiedzieć moim zdaniem, to jest to, że czasami powinniśmy właśnie spojrzeć szerzej mm -hmm. i sięgnąć tam, gdzie trzeba sięgnąć, a nie tylko robić kosmetykę tak, tak. i dawać tabletki, a problem jest może głębszy. być. Tak? Absolutnie. Nie chodzi o to, że, że czasami i, i to ja, ja, ja wiem, no na pewno wiem, bo ja zrozumiałem wielu z tych, bo to typowe takie wiecie, rzadkie choroby są rzadkie, bo są rzadkie. I większość ludzi nie chorują na rzadkie takie rzeczy, nie? Większość to typowe takie właśnie związane z niedo, niedożywianiem, nawyki taki uzależniający, nie, toksyczne otoczenia. To, to jest większość, nie? I często jest tak, że ludzie mówią, że to w ogóle patrzą gdzie indziej, szukają powodu, szukają w genach, szukają tam otoczenia, że to nie ja, nie? A mi chodzi o to, że, żeby tam y, y, zbadać y, i często wychodzi tak, że jak badam, to ja wiem, że to, że to wcale nie to. To wcale nie otoczenie, to wcale nie zewnętrzne, to, to jest, człowiek w człowieku jest, jest problem. Człowieku. Tak jak powiedziałem, że tak naprawdę no nie, większość ludzi wie, że to jest źle, jak już tam bierzemy znowu ten przykład jedzenia. Nie? Wie, że to jest szkodliwe, ale i tak to spożywa. Nie? I chodzi mi o to, że często jest tak, że, że my szukamy tam właśnie gdzieś... Zrzucają odpowiedzialność gdzieś na tamtego, na rodziców, że tam mm -hmm. otoczenie i tak dalej, a tak naprawdę problem jest w ogóle gdzie indziej. Nie? I, I jest, no mówię, to już nie mam czasu, nie? ale mogę przy okazji powiedzieć o tym. Są takie przykłady właśnie tego jednego z lekarzy, bo jest więcej tych wierzących, ale jednego takiego lekarza, doktora Price'a, jak on odkrył, że te takie zrzucanie na geny, wiecie, że to o, to jakoś tam małej geny, jakoś tam od przodków, od tych, od tamtych, nie? że to on w ogóle totalnie to obalił. Nie to, że nie ma genetyki, że tak to nie wpływa, nie? Ale często to, co zrzucamy na geny, to, co zrzucamy na zewnętrzne czynniki, to w ogóle nie są zewnętrzne czynniki. To są czynniki, które pochodzą od nas. Nie? I chodzi mi o to, żeby rozróżnić, żeby brat nie myślał, czy siostra, o, to, to nie moja wina, to nie moja sprawa, tam Bóg mnie to zabierze, jak będzie czas, że tam on ma swój plan i tak dalej, a, a on może nawet właśnie mówi do ciebie, że nie, to, to przyszedłeś teraz tam porozmawiać w środę, a tu brat do ciebie mówi, że nie, problem jest gdzie indziej, problem jest w tym, co robisz, nie? I żeby, żeby jakoś dotrzeć do brata czy siostry, żeby mu pokazać, że nie tam szukasz rozwiązania, bo tam nie znajdziesz, nie? O to mi chodzi. A ja ostatnio słyszałam, że sprawy genetyczne to tylko 20% rzeczywiście skutku Jeż. się no Jeżeli nie, nie mniej, to jest sposób życia, odżywiania, jak się prowadzimy, czym się żywimy. Jak I się często za, za każdym z tych różnych dziedzin stoi różny grzech. No. No miałeś, no miałeś wypadek, miałeś wypadek samochodowy i kręciłeś się z nieodpowiednim środowiskiem. Bo głupi postępujeś nie według Słowa Bożego. Nie? Miałeś zatrucie, to żyjesz, nie pilnujesz czystości, bo Bóg jest porządkiem i czystością, a twój dom wygląda, nie, nie tak takie, wiecie, takie rzeczy. Nie odżywiesz się odpowiednio, trujesz swój organizm. Takie, I tam za każdymi tymi dziedzinami może stać gdzieś grzech. Nie? I jak okay. brat czy siostra tego nie wyłapie, to on po prostu sobie kupi jakieś tam probiotyki. Nawet mogą być ziołowe. Te, nie? O to mi chodzi. Żeby brat nie myślę, że on sobie coś weźmie, a grzechu nie załatwi, tylko załatwi symptomy. I to już wchodzimy tu tam w tak. szerszy temat. Nie? O, często pozbawiamy się symptomów, który Bóg stworzył te symptomy, żeby nam dać znać, że robisz coś złego. Nie? No, ale to mówię, to już mhm. może przy innej okazji. To ja. ja już rozumiem. Ty, to dobrze. Musimy, Krzysiu. Krzysiu. Musimy, tak. Musimy kończyć, bo krzychu już ledwo żyje. bo się źle odżywia. Za tak, tak, tak. mało. A to Wszystko musi to w kierunku położyć. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że. Dałeś nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Dziękujemy Ci za Słowo Twoje, w którym znajdujemy tak wiele światła, tak wiele wskazówek, tak wiele zrozumienia. Prosimy, byś w swojej łasce dopomógł nam rozmyślać o tym, co słyszeliśmy, rozważać to i przede wszystkim... Przepatrzeć nasze życie, nasz tak. sposób właśnie odżywiania się, hmm. na ile szukamy tego, co jest miłe Tobie, na ile rzeczywiście wielbimy Ciebie w tym, jak żyjemy, jak, jak o siebie dbamy, czy na, na ile jakoś lekceważąco podchodzimy i ponosimy bolesne konsekwencje. O tak. Prosimy, drogi Panie, o mądrość i też zachowaj nas od atakowania, o oskarżania innych, ale daj nam, Panie, przede wszystkim patrzeć na siebie w tej sferze, a jeśli możemy pomóc bracie, bratu, siostrze, daj nam mądrość, daj nam Amen. łagodność, daj nam zdolność, żeby rzeczywiście im służyć, dotrzeć do nich, pomóc im, poprowadź nas i w tej sferze, Panie, w tym wzajemnym posługiwaniu, aby było to ku Twojej chwale, byś Ty był wywyższony w tym wszystkim. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dzięki Wam. Wielkie dzięki. dzięki Dobra dyskusja. Dzięki, dzięki Bogu. Dzień.